I witamy bardzo serdecznie w 127 odcinku podcastu odcinku podcastu bezimienny tak, e, powiem Wam, że, że, że pierwszy mi się trochę, ale pieprzy mi się też nie bez powodu. Wyobraźcie sobie, że zaczynamy chyba najpóźniej, chyba, chyba nigdy tak późno nie zaczynaliśmy, ale powiem Wam, że skończymy następnego dnia i to prawdopodobnie o myślę, że nawet chyba e, pójdziemy spać w pół do drugiej e, w nocy, więc jest grubo. A w sumie za, zaczynamy e, podcast nagrywać e, 18. Stycznia w Polsce, już jest po 23. Ze mną, standardowo w studiu, będzie Rafar Cześć wszystkim. Będzie z nami Tomasz Zawacki. Cześć, witam wszystkich. I, i będzie Krystian Kender. Za pierwszym mikrofonem, słuchajcie, Damiana, dzisiaj nie ma. Ostatnio do nas wpadał, był trzy razy pod rząd, do trzech razy sztuka, w końcu go wyjebaliśmy. Nie, no nie, po prostu nie może dzisiaj wpaść, jutro coś tam musi rano wstać, więc więc, więc go nie ma, no zaczęliśmy dosyć późno, ale przynajmniej jesteśmy. Nie przechodzimy na tryb nieregularny, nie prawda Tomaszu? Oczywiście, zawsze co dwa tygodnie. Zawsze co dwa tygodnie, może z jakimiś mniejszymi, drobnymi, parudniowymi poślizgami, ale suma sumarum. Jeżeli wychodzi 50. tydzień, to wiadomo, że w 52. się na pewno pojawimy. A z dniami jest różnie. Więc słuchajcie, 127. odcinek. W dzisiejszym odcinku damy powiedzieć trochę Tomkowi. I Tomek powie nam o ostatnim Assassin's Creed Odyssey. Eee, czyli, czyli Ubisoft chce robić swojego własnego Wiedźmina. Eee, w klimatach War, No zobaczymy. Eee, jak mi to wyjdzie. Tomek nam dzisiaj opowie. No i oczywiście jakieś głupoty, które, które nam się przez ostatnie dwa tygodnie w sumie przydarzyły. Więc słuchajcie, 120, 127 odcinek, jedziemy. Rafale, ja już z Tomkiem sobie trochę pogadałem, więc Rafale, co tam u Ciebie? Cóż, na no, umie przede wszystkim dwie rzeczy, czyli przerwa w graniu, nie licząc jeszcze paru godzin dociągniętych tam w, w godowłoże, po, po ostatnim nagraniu, potem miałem urlop ośmiodniowy i, i zarównik się udałem w, w okolicy afrykańskiej, Kenii Eee, o czym myślę, że nie ma sensu tutaj gadać eee, co ciekawe tylko muszę przyznać, że naprawdę jest fajny system multimedialny w Dreamlinerach i, i zupełnie inna jakość jest podróży z czymś takim, w ogóle się nie trzeba gdzieś tam starać, martwić o przygotowanie ze swojej strony, bo bo chyba z 4 czy 5 filmów, które pomimo, że wiecie, sporo do kina chodziłem i udało mi się je ominąć niestety to, to nadrobiłem sobie je właśnie tam podczas lotu w jedną i drugą stronę a po powrocie poczyniłem takie coś jak, jak kupno Xboxa One S. I... Dobra, dobra, czekaj, czekaj, zanim ty zaczniesz gadać o tym klocku... Nie to będę to nic gadał o tym klocku, tylko mówię, że, że go kupiłem, no bo na razie nic nie mogę ale na niego odpowiedzieć. Nie, jak najbardziej powiesz o klocku, ale mnie bardzo interesuje to, na rzecz, to, I to dużo jak, powiesz. Jak wychodzi, jak się wyjeżdża gdzieś zawsze, wiecie, na jakieś urlopy w czasie tak? czy coś, no nie wiem jak wy, ale ja zawsze mam coś takiego, że pierwsze co robię, to próbuję znaleźć w okolice jakieś osiedlowe, wiecie, te gralnie arcade, tak? Gdzie, te, wiadomo teraz na przykład w Jastarni, czy tam w Jastarni górze to jest po prostu wabik na turystów żeby po prostu tylko pieniądze zostawiać i tam są teraz automaty typu wyrzucaś, wrzucisz pieniążek, a wyrzuci z automatu, wiesz, te tikety, te bilety, które potem możesz na nagrodę wymieniać ale pierwsze co robię to zawsze szukam automatów do gier, powiedz mi, tam gdzie byłeś były takie rzeczy, czy w ogóle inny świat? nic, nic kompletnie inny świat, tam jest tak, że, że jest bardzo wysoka, tam ponad 30%, 35% społeczeństwa jest wiesz próg ubóstwa bardzo się, co prawda, wiesz, szybko rozwijają i tam w miastach to widać, ale poza miastami niestety jest, jest dramat, no a, a wiadomo, że ludzie gdzieś muszą mieszkać, więc yy, poza ośrodkami hotelowymi jest bieda, aż piszczy. Eee, no wyobraź sobie, że za 100 dolarów ktoś tam żyje, tak? Co prawda nie ma tam kosztów za ogrzewanie, a, a często i za mieszkanie, bo śpi po prostu wiesz, non stop 30 stopni w dzień czy w nocy, więc on sobie po prostu śpi tam, gdzie się położy. No ale wciąż za 100 dolarów się wyżywić to tak samymi bananami czy kokosami z drzewa nie zawsze da radę I, i nawet się to daje odczuć, że w baraku, do którego bałbyś się wejść wiesz, po narkotyki to, to tam wiesz, jest to supermarket nazwany i, i na wejściu jest wykrywacz metali nie? bo się gdzieś tam boją wiesz, jakichś napadów rabunkowych, nie terrorystycznych tylko rabunkowych I, i zresztą w dniu mojego powrotu nawet była historia, trochę się tam przewijała w internecie, że, że właśnie jakiś tam w stolicy, wiesz, był jakiś atak na hotel i to też nie był terrorystyczny, tylko, tylko właśnie rabunkowo coś tam chcieli, wiesz, wy, wykombinować, więc pewnie by się coś znalazło w jakimś mieście, w stolicy, no, no, siłą potrzeby, wiesz, tam jest jakieś centrum handlowe dla, dla wyższej klasy, tudzież, wiesz, majątnych turystów i to takie wyglądające jak, jak najlepsze nasze polskie, więc podejrzewam, że i tam się znajdzie jakieś kino i automaty, ale takich typowo yy, klimatów, jak, jak mówisz, nadmorskich naszych, jastarnia i tak dalej, które też doskonale ale kojarzę to, e, to nie ma i, i ja nie spotkałem się z czymś takim. Na plaży po prostu biegają, żeby ci pokazywać małpy, żeby ci coś sprzedać, żeby ci opowiedzieć za tą historyjkę i ich sposób na zarobek jest, jest specyficzny dosyć, bo e, pomijając kwestię, że coś mają do zaoferowania, przejażdżka na Wielbłądzie, na łódce czy cokolwiek innego, to, to tam negocjują w kółko z tobą i próbują cię namówić na plaży no to? O plaża jest publiczna, więc tam nie ma możliwości, żeby się położyć na leżaku, bo wokół ciebie wiesz, jak na gangbangu stało dziesięciu murzynów i każdy się wiesz, przekupywał, żeby coś od niego kupić ale pół biedy jak on ma coś do zaoferowania i, i coś faktycznie będzie chciał mm, dobrego sprzedać to można, można pogadać, ale gorsze są takie sytuacje wiesz, działające na niewiedzy i ja się nie naciąłem, ale znajomi z którymi przyjechaliśmy, tam kilka par innych było i każdy z nich się naciął na, na 5, 10, 15 dolarów czy, czy nawet więcej, bo y, krótki spacerek, murzyn idzie kawałek z nimi, coś tam opowiada, chce im coś pokazać, oni mówią, że o jaki Miły, sympatycznie, w ogóle fajnie. Wiesz, on 10-15 minut poświęci na gadanie. Po czym stwierdza, że to kosztuje wiesz 50 dolarów, nie? Co im powiedział po fakcie. No i, i wiesz, i trochę tak strach w obcym kraju, wiesz, spyskować mój i, i negocjować i tak dalej, bo oni doskonale wszystko wiedzą, kto, gdzie, z jakiego hotelu, więc, yy, więc są takie sytuacje, a z drugiej strony gościu, który, wiesz, ma łódkę i, i ma do przepłynięcia 500 metrów, żeby cię zawieźć z plaży na rafę, yy, to nie ruszy dupy za 15 dolarów, i będzie trzy dni leżał na tej łódce i w ogóle jej nie odepnie nawet o od, to tam przywiązania. Eee, bo się nie ruszy za 15 dolarów, będzie trzy dni czekał na frajera, który musiał się zapłacić. Więc takie też wiesz, już się nauczyli, po prostu cwaniaczyć. No i to okay. tyle. No to chyba. widzisz, ja się zapytałem ciebie, czy tam są jakieś automaty do gierarki, No. i to ty ja. powiedziałeś nam, jak wygląda. Wszystko atuś, klasyczny Rafał, Klasyczny Ale 5 minut, Rafał, klasyczny rapał, dobra. No to tyle. I wróciłem tak spragniony gier, że, że kupiłem klocka. To ja jeszcze powiem, Tomku, to ja też odpowiem ze swojej strony. Ja już tak, takich rzeczy nie, nie robię, bo biorę ze sobą na ogół 3DS i Vita I po prostu dla mnie to jest coś nowego, bo na ogół nie gram na tych konsolach i mam po prostu te gry tylko i wyłącznie na podróż i tylko ja wtedy odpalę. Ewentualnie, jeżeli widzę jakiś automat, yy... Pinball jakiś, stary automat, gdzie, gdzie sobie te, tymi kulkami mogę podbijać, bo to, to zawsze, zawsze sobie zagram. Bo jarają mnie te, mnie te automaty stacjonarne z różnymi tymi motywami. Dla mnie to zajebiście zawsze wyglądało. Przede wszystkim, że one to są analogowe, super. prawda? To, to, to jest jakaś magia w tym, że, że no to mechanicznie yes, działa. Yes. Tak. No tak, pinballe tak. fajne są, nie? A ja, no, ale no tak właśnie wiesz, offtopując strasznie, No to w te wakacje jak byliśmy na chwilę w Jaszczem górze. Nie, przepraszam, Błody nie? to tam był zawsze taki fajny, wielki salon arcade, gdzie, wiesz, było standardowo Take, Taken, Ridge Racer itd., itd. Był, i tak dalej, i tak dalej. I z roku na rok, z roku na rok, wiesz, coraz nowsze części tam były, ale ostatnio, jak byliśmy właśnie całą rodziną z córką w takim, takim po prostu namiocie z tymi wszystkimi arkadami, no to byłem. Trochę tak zdziwiony, bo klasycznych arkadów, jakie my znamy, nie było, ale większość rzeczy było zastąpione tymi automatami właśnie, co wypluwają te bileciki, które możecie potem wymienić na jakąś tam spadę tak, tak, albo tak, coś tak. innego. I powiem wam, że to jest ciekawe, śmieszne rozwiązanie, tylko że wiecie, to są rzeczy, które my widzieliśmy w filmach ze Stanów już jakieś 10-15 lat temu nie? i dopiero do Polski zawitało, nie wiem czy dopiero, czy, czy, czy już dawno było ale wiesz, sikanie na przykład takim pistoletem z wodą, faktyczną, fizyczną wodą, wiesz, do strażaków, żeby ugasić pożar i potem z tego ci wylatują bileciki, no powiem ci, mała się strasznie z tego cieszyła, e, tylko tak przeliczając na pieniądze wygrała spinkę, taką przepinkę do ubrania e, za całe 25 zł, więc to była najdroższa przepinka w moim życiu, nie? Ale no, ciekawe, no tak, ciekawe ale, to, to, ale to, to chodzi o te granie całe, nie? Tomek. No, no. No. Wiesz no, wie, co, w, jest, a, w salon Anglii, no no w wydaje mi się, że są powolutku na umarciu już, więc. No to e, nie, nie, nie. W Anglii są takie tak zwane amusementsy i tego jest od groma, wchodzisz, jest od groma automatów. Um, nie wiem, czy wiecie, jak wygląda 2pi, e, 2, 2 pensy w Anglii, ale to jest, to, to ma równowartość tam powiedzmy 10 groszy i to jest bardzo duża moneta. I bardzo dużo ludzi gra na automatach w te monety. I tam oczywiście one spadają w dół, w dół, w dół. Wiadomo, ty, tymi takimi schodkami. Jakby i tam spada da ci więcej i strasznie dużo ludzi w to gra. Rozmieniają dużo pieniędzy i sobie w to grają. No i oczywiście jest odgroma tych automatów, jakieś Walking Dead 3D, że coś tam na ciebie dmucha i tak dalej i sobie po prostu gracie, czy, czy różne właśnie tego typu konkursy. Jakieś tam rzucasz do kosza, ruszający się kosz. W Anglii jest tego bardzo dużo i faktycznie dużo ludzi tam przychodzi i cały czas ludzie w to grają. I po prostu tutaj Ci się odpala, że po prostu sobie idziesz, żeby wydać sobie, sobie pieniądze, żeby dobrze się bawić. tak? Czy, czy ten, ty, ty, ten, ten uh, Ice rank, czy, czy nie wiem, czy um, ten ala, taki cymbergaj, nie? Co, co sobie uh -huh. Odbijacie ten, ten krążek przy powietrzu. To przecież odmian w Anglii to ja widziałem tyle, że, że ja pierdolę, nie? I, I zawsze lubiłem w to grać. Więc po prostu wiesz, że nie wiem, wydajesz sobie te 50 zł powiedzmy E, ale, ale masz godzinę bardzo fajnej zabawy, nie? I, i mi akurat nigdy nie jest szkoda na coś takiego. nie? A te a spinka to jest po prostu dodatek do tej zabawy. I ja bym to tak traktował. No, e, dobra, bowiem się w e, Rafale, ua, Rafale, coś kto, jeszcze? To, kto tułow to robi? No dobra, to ten. E, okay. No, nie, no, bardzo e, dobrze. Rafał? Bardzo dobrze. No i co więcej, ja nie będę teraz o klocku gadał. No, chyba że coś konkretnie ktoś mnie chce w tym momencie tutaj właśnie podsumować. No, ale to, to, to, to. Nie wiem, ale to, to już go objeżdżamy, Tomek? Znaczy, no nie wiem, no. no Zrecenzuj nam Xboxa, tak? Jest, jest, jest 6 lat, czy tam 5 lat po premierze Xboxa. Tylko, że, że on jeszcze. On, on jeszcze no, no dobra, to samo przecież się tam to, to to ja zacznę albo nie, nie, Rafał kupiłeś Xboxa i tak pierwsze wrażenie pierwsze wrażenie to, że w pudełku było pusto że poza padem kablem i konsolą nic nie było, jakoś lepiej wspominam Soniaka, jakaś słuchaweczka jakaś, jakieś kody, jakaś instrukcja jakieś że, że tak się wyrażę, już afery rozpętałem gdzie, gdzie i jak zobaczyłem, że są baterie, a nie ma akumulatora dopada to, to też jakoś nie mogłem uwierzyć, że wiesz, oszczędzają na takiej pierdole, która tak naprawdę, wiesz, fizycznie ich kosztuje 30 złotych i, i nie oszukujmy się, że to by, wiesz, zwiększało cenę konsoli jakoś tam strasznie. E, tylko się ośmieszają tymi duracelami. E, aczkolwiek wymienna bateria to jest ogólnie w zamysł bardzo dobry, tak? Tylko wiesz, no kurwa, od razu powinno się pójść w akumulator i tyle. E, hmm. Konsola bardzo eska konkretnie, tak? E, jest bardzo ładna moim zdaniem, bardzo wypchana, w sensie ma się wrażenie, że, że to pudło pomniejszone to jest po prostu po brzegi z każdej strony wypakowane sprzętem. Jest ciężka cholernie, nie, po prostu. Yy, taką taką wiesz ma gęstość i, i solidnie jest zrobiona, więc takie wrażenie optyczne wszystko było spoko no pada to już miałem nie raz w ręku, aczkolwiek ten nowy, jak tu Tomek powiedział, wyrobi się jeszcze, ale, ale pierwsze wrażenie było takie, że choć przyjemnie się go trzyma, to niesamowicie tandetnie klikają przyciski, tak po prostu wiesz, głośno, jakby to było nie wiadomo, jakaś chińska zabawka, ale to się pewnie wszystko tam, wiesz, ułoży i wyrobi, no i, i, i ten system to jest po prostu jakiś dramat, jego wiesz, przejrzystość, komplikacja, oczywiście ma tam niby dużo fajnych funkcji ustawień, których nie ma jakieś tam awatary, jakieś inne rzeczy. Okej, okay, ale, ale. Znaczy nie, wiesz, nie z, się ty. Tak całe życie przeważnie na Playstation siedziałeś, tak, z tego, co, co kojarzymy i miałeś jakieś konsole pomiędzy, ale to, wiesz, w czasach tam Playka, dwójka, trójka. Eee, to znaczy, Tomek, ale ja wiem, co chcesz powiedzieć, tak, ale i Sony powiedzmy, że tam od jakiegoś tam czasu ten swój ekosystem rozwija w PS3 wyglądała. Znaczy nie, nie, wiesz, wiesz, w, chodzi teraz. mi o to, chodzi, że... mi, mi chodzi o coś innego. Ja dużo się, wiesz, różnych sprzętów dotykam i zasadniczo czego bym się nie dotknął, czy biorę, wiesz, pilota do telewizora, które też mają skomplikowane menu i wchodzę w to menu i poruszam się po nim lepiej niż właściciel tego telewizora, wiesz, zwykle bez problemu, tak? Bo, bo ono jest powiedzmy z rozmysłem zaprojektowane, a tutaj zwyczajnie się człowiek gubi. Długo mi zaj zajmuje znalezienie tych rzeczy. Są one y, nieprzypięte w logiczny sposób, wiesz, kolejka ściągania gry i tak dalej, dużo jakichś zbędnych elementów. Y, wszystko jest takie niekompletnie w moim jakby odczuciu dobrze zrobione. Wiesz, jak najprościej to porównać, to jest tak jakby ktoś, całe życie na iPhone'ie siedział, przeszedł na Androida, nie? I, I ty w tym momencie masz takie właśnie odczucie, bo Play'ka 4 ma zgrabny, zamknięty system, menu, wszystko ładnie pod, pod, na jednym ekranie i tyle, tak? A Xbox to jest wiadomo, Windows i jest otwarty system, może dużo rzeczy zainstalować, tam, począwszy od Kodi po jakieś inne rzeczy, aplikacje do podcastów, wszystkiego, ale tak jak mówisz, system jest spierdolony pod kątem interfejsu, bo to już jest kolejna rewizja, na początku to była jeszcze większa tragedia, uwierz mi, teraz to co ty widzisz, to jest już naprawdę dopracowane menu, jeżeli chodzi o konsolę ale idzie się przyzwyczaić do tego, wiesz, po jakimś dłuższym czasie, jakbyś tylko siedział na tym, to dostrzeżesz uro uroki tego systemu. Tak pe Pewnie dostrzega, wiesz co, ja po prostu mam taki, wiesz, wewnętrzny zmysł układania sobie rzeczy w taki sposób, żeby mi nie przeszkadzały, e, typu jakieś posortowanie gier po folderach i, i zasadniczo pewnych rzeczy, które są na playce również, czyli po typu jakieś tam co nowego, wiesz, zakładka i tak dalej, to one w ogóle mnie nie angażują, praktycznie ich nie widzę, chyba, że chcę tam wejść. A tutaj dwie z trzech głównych zakładek, to są zakładki, które mnie atakują zbędnymi kompletnie informacjami. Przykładowo, tak, bo tak. masz podłączony cały czas do internetu i jeżeli chcesz się tego wszystkiego pozbyć, to musisz po prostu konsolę odłączyć od internetu. No wiadomo, że to, to no, też jest to jakieś rozwiązanie, ale pewnie nie zawsze będę z niego korzystał. E, no ale to interfejs to jest tyle. No, faktem jest, że, że cieszę się, że mam trochę więcej miejsca na dysku, bo ciągle walczę o to miejsce na... Na playce, więc tutaj 1 terabajt i, i na powitanie z 1 terabajta, gdyby ktokolwiek się zastanawiał, to zostaje nam do użytkowania tylko 700 GB. co przy 500 gigabajtowym dysku i 400 do użytkowania przez, przez gracza na playce, to jest jednak spora różnica. No ale cóż, tak, tak musi być na Windowsie widocznie ale było kilka fajnych plusów, nie ukrywam choćby sama opcja tego, że przechodzenie do spoczynku faktycznie potrafi puścić sygnał i wyłączyć telewizor Playak zawsze przechodząc do spoczynku nigdy nie jest w stanie tego telewizora wyłączyć i muszę jeszcze gdzieś tam szukać tego pilota idąc spać, więc to jest drobnostka ale upierdliwa i wiesz duży plusik gdzieś tam za nią za taką głupotę, a poza tym to, to, to zobaczymy, no wiesz, no, muszę się chwilę z nim oswoić tak naprawdę, nie? Że, żeby coś więcej powiedzieć. No. Wiadomo, że tutaj cały zamysł to nie jest tak, że ja się przesiadam na Xboxa, tylko chcę nadrobić tytuły, których po prostu nie znam, żeby mieć troszeczkę, wiecie, szersze, lepsze pojęcie dla Was, a nie tylko się wykłócać z Tomkiem, który wie lepiej niby. No i przez pryzmat tego, co jest w tych grach napisane i ich konstrukcji i jakby całej rozpiski, przy czym ja zawsze też będę zwolnikiem pojedynczej klasy generacji konsol, a nie jakichś wersji ulepszanych. Zaraz dostanę tutaj od chłopaków, bo już ostrzą zęby yy, jazdę za, za to, że to nie jest X, yy, ale tak samo Xa w ogóle mnie nie pociąga wersja i, i Xboxa jak i PlayStation Pro. E, ani te klatki, ani jakaś tam lepsza grafika to, to, to nie jest to, co mnie interesuje bo chcę mieć to, co jest w podstawie dobrze zrobione i przez ten pryzmat jakby się bawić, jakoś nie czuję tych niedociągnięć za mocno, nie, nie nakręcam się tam, wiesz, sztucznie na to 4K e, bo i tak go nie mam, jak Tomek doskonale wie w telewizorze prawdziwego a tak naprawdę, no, to też tego 4K i tak nie widać, jak się siedzi 4 metry od telewizora. To, to, to jest inna kwestia. No, to prawda. Więc to nie ma, nie ma szczególnego znaczenia. I przede wszystkim nie mógłbym sobie pozwolić na to, żeby to był Xbox One w wersji X. Nie od strony finansowej ale od strony takiej, że wtedy byłaby pokusa, żeby właśnie wykorzystywać tą moc, yy, aby grać w jakieś fajne, porządne tytuły, yy, bo one lepiej wyglądają, bo, bo, bo wtedy zobaczysz pełnię wszystkiego, smaku i tak dalej, i tak dalej. A moja kolekcja jest na PS4 i ma być na PS4. Dokopałem się już do 25 pudełeczek yy, pięknie leżących przy konsoli, muszę wreszcie Załatwić sobie jakiś stojaczek i chcę te wszystkie gry ważne dla mnie dalej kupować na Playaka i tą kolekcję rozwijać i to jest zwyczajnie dla mnie ważne, więc Xbox, Xbox One S będzie, będzie Game Passem zasilany i będzie zasilany Goldem ewentualnie i takimi różami. Ja ci powiem, czym jeszcze będzie zasilany, bo teraz wejdę szybko z kącikiem ogrodnika, tak niespodziewanie. I cały, cały wesoły jestem i chcę poinformować wszystkich, którzy są na Xboxie, że zakupy z Turcji i z Argentyny są ponownie możliwe. Wystarczy kupować zdrapki z tego, bo z tego rynku i wszystko działa tak, jak działało kiedyś, więc to da kącik ogrodnika. Rafał będzie też z niego korzystać, i nauczę go i co i jak. Ach, ach, ten towaj. Dobra. Eee to może ja zacznę go objeżdżać. E, Rafale, bardzo często mówisz dużo, e, czasami powiesz coś mądrego i raz powiedziałeś bardzo mądrą rzecz, którą, na której będę się zastanawiał przy dłuższym czasie i w sumie to było dosyć mądre. I dlatego bardzo się zdziwiłem, że kupiłeś tego Xboxa. A co powiedziałeś? E, kupiłeś czwórkę... Mies rok, dwa lata po premierze, trzy, ry rynek się nasycił, były gry, e, był sens, bo ja kupiłem go na premierę i faktycznie, no nie było specjalnie, nie było specjalnie, ale ty miałeś sobie tą czwórkę, miałeś zajebiście. I teraz kupujesz konsolę, która ma, jest właśnie już e, na, na rynku 6 lat. I moim zdaniem zrobiłeś chujowo, bo e, słuchajcie, ma ja mam wrażenie, że jak wyjdą nowe konsole, Prawdopodobnie wyjdą w podobnych terminach. Tam nowa playka i nowy Xbox wyjdzie w podobnych terminach. Prawdopodobnie będzie tak, że wyjdzie powiedzmy sobie nowy Call of Duty na PS5 i wydaje mi się, że będzie kompatybilne z PS Pro, ale już PS4 nie. To będzie tak samo, wydaje mi się, że będzie na Xboxie. Nowy Xbox, e, X ale już stary Xbox One, normalny, Kresja, który ma Rafa, Ale ten argument, nie możesz powiedzieć, nie możesz I powiedzieć, się, nie możesz powiedzieć że zrobiłem głupotę, bo ten argument ale kompletnie właśnie właśnie tak, bo... pokrywa, wiesz, bo ta z... konsola ma służyć do ogrania tego, co jest teraz i tego, co jest z 360, no. której też nie miałem. I ona w tym momencie, nawet gdyby już Ale... dzisiaj żadna gra na Xboxa nie wyszła, ona na Play'aku ograłem do tej pory około 50 gier, to na Xboxie mam też do ogrania 50 gier, czeka w kolejce już dzisiaj wydanych. I nie interesuje mnie przyszłość tej konsoli mhm. w tym momencie. Naprawdę. No, no. Ja sobie kupię następną generację wtedy, kiedy przyjdzie moment. Znaczy jak dla mnie to jest w tym momencie... W tym momencie to, co zrobił Rafał, to jest lepsze rozwiązanie, niż jakby miał ochotę kupić sobie Switcha, nie? Bo, bo powiedzmy sobie a teraz... Switch też w ogóle co innego, Rafał. Ale Switch też jest traktowany przez większość jako konsola dodatkowa do głównej konsoli typu Xbox, PlayStation. Kupują ludzie sobie Switcha, tak? No. E, a Rafał zrobił to, co prawie każdy mógłby no. zrobić. Kupił sobie Xboxa do, jako dodatkowa konsola do PlayStation 4 i będzie ją używał jako maszynkę do Game Passa i, i to jest najlepsze rozwiązanie w tym momencie. Tak, on dobrze mówił. Tak, tylko że to Tomku, bardziej mi chodzi o to, że on mógł sobie kupić coś kosztuje 1000 zł. Ile ten X jest na rynku? Ten rok, 9, tak? Więc jeżeli to jest nawet jest widzą nowe... dwukrotność ceny, gdzie ja mogę sobie zagrać 50 gery, ale mnie interesuje w ciągu roku, w ciągu 12 miesięcy jeszcze sprzedam tą konsolę za 600 zł i będę miał to w pompie wszystko. Przykładowo, jeżeli ty chcesz koniecznie się upierać na tym X -ie. Tak, no tylko sprzedam za 600 zł, to bym się tak nie rozpędzał. Nie? Dobra, ale yy, Rafale, zobacz, yy, bo wydaje mi się, że, że będzie tak, jakbyś kupił sobie Exa, to nie dość, że możesz grać we wszystkie gry, które były 6 lat do tyłu, to bardzo możliwe, że będziesz mógł grać we wszystkie gry, które wyjdą 4 lata do przodu, albo nawet 5 no lat do przodu, bo mówię wam, że tak będzie. To nie może być by tak, że nie wyjdzie sobie szans. nowa Play'ka, albo, albo e, nowy Xbox. To jest tylko teoria, ale wiele osób takie głosy no. właśnie przekłada, że to będzie taki dwuletni cykl i, i te konsole jakby dwie generacje wstecz nie będą już obsługiwały tych gier. Moim zdaniem to jest bzdura, ale to tylko jest moje zdanie, a twoje jest inne, ale wciąż wracamy do podstawowego argumentu. Nie pozwolę sobie no. na to. Wewnętrznie. Mogę być jako fanboy nazywany albo mieć Sony w serduszku, ale dla mnie biblioteka gier ma być na PlayStation. <grym> no, bo, no, bo, no bo masz. On i tak już widzisz. No do Czy grać nie, na Xboxie? Idzie porządku. do łazienki i w kącie płacze, nie. <grym> Eee, w, w porządku. Eee, w porządku. Eee, no, ja, ja, ja chyba. Nie wiem. Nie. No, ja, ja bym znaczy, nie kupił. Ja ze uważam, że, na to, że, że Rafał trochę zjeżdżał z innej strony, bo kupił sobie nową Eskę za prawie, no powiedzmy, no dobra, nie będę mówić za ile, ale za dużo bardzo pieniędzy moim zdaniem, bo równie dobrze mógłby kupić sobie oryginalnego Xboxa, tak zwanego VHS-a za 200-300 zł, bo po tyle chodzą te konsole na Allegro i by miał te same doświadczenie i frajdę z grania na Game Passie. Tomek, kupiłem terabajtową Eskę nowiutką za 730 zł, tyle mnie ona kosztuje. No to tyle, co kosztują Google VR to, to, to Biorąc pod uwagę jeszcze możliwość późniejszego jej sprzedania za 500, to naprawdę nie jest dużo. 500 giga przy konsoli, która ma na cyfrze się opierać, to jest za mało, bo zostałoby tam 300 gigabajtów realnie do wykorzystania. Jeszcze przy moim łączu to, to totalnie, więc no, analiza moim zdaniem była słuszna. Już mi nie mów, że ten podstawowy Xbox, wiesz, jeszcze kloc wielki byłby lepszy, już bym się zapłakał naprawdę przy nim. Znaczy pod kwestii ekonomicznej na pewno abyś pograł w te eksy, które chciałeś i tyle, nie? Bo tak jak sam mówisz, nie chciałeś X-a mieć, bo, bo nie, nie jest to konsola dla ciebie, a różnica między zwykłym Xboxem a S-ką nie są aż tak duże, nie? No, ale coś tam jednak jest, tak? No jest, oczywiście, że tak. Jest jakaś tam obsługa HDR-u, jest ten dysk większy, jest biały kolor, który mi odpowiada, jest mniejszy rozmiar, który mi lepiej pasuje do szafki, bo jest rozmiar praktycznie PS4 i będzie dobrze obok wyglądała. Takie pierdoły. Bo myślałem też nad zwykłą, ale zwykła kompletnie mnie odpycha i odrzuca, wiesz, wizualnie. <śmiech> Dobra. Eee, Rafale, coś jeszcze? Nie, możemy lecieć do Tomka. Okej, okay, dobra, to zanim przejdziemy do Tomka, Rafale, masz zagłośne słuchawki, zrób coś z tym, bo, bo słyszymy to, co mówimy. Dobra, Tomko, co u Ciebie? Uh, u mnie niewiele, oprócz tego, że urodził mi się syn. <grych> no to teraz no już tam Tak, możecie tak, gratulować, tak. wszyscy dziękuję, dziękuję. Tak, to już drugi, tak? Tak, to już jest drugie dziecko, tak. I co się z tym wiąże? Niech będzie. Granie przy dwójce dzieci troszeczkę rozminęło się z moimi wyobrażeniami, tak? Bo powiedzmy sobie... Hmm. Kiedy, kiedy urodziło mi się pierwsze dziecko, to te granie jakoś było fajnie podzielone, bo wiecie, małe dzieciątko troszeczkę sobie śpi dłużej, wiecie, można wtedy włączyć sobie konsolę, pograć w zaległości, wiecie, potem trzeba ją nakarmić, przebrać i potem znowu można sobie pograć. Tym bardziej, że macie urlop od pracy, który wam się należy i naprawdę możecie bardzo dużo grać i ogarniać jeszcze przy okazji dziecko i być dumnym ojcem. W momencie, kiedy macie drugie dziecko. I młodsze, drugie, starsze, no to już troszeczkę się komplikują sprawy. Nie przemyślałem tego do końca, bo w momencie, kiedy obsłużysz pierwsze dziecko i masz ten moment, żeby sobie włączyć konsolę i pograć, to Dole. do życia się budzi te starsze i też chce się z tobą pobawić i musisz oprzyrządować te starsze, a kiedy już to zrobisz, to znowu mały się budzi i takie, takie pętla, więc z graniem będę miał chyba bardzo ciężko. tak więc... Ale Tomek, Tomek ale śmiesznie to powiedziałeś, bo bo powiedziałeś, kurczę, nie, nie przemyślałem tego I teraz tak, kurwa, gdybym to przemyślał, to bym nie robił, no, kurczę, no gdyby, gdyby to tak było, to bym nie robił, nie? Nie, no spoko, spoko. No, nie, tak, wiesz, śmiesznie, śmiesznie to tak wyszło, bo... Ale to, kurczę, ale, ale to też dziwne, bo przecież nauczone doświadczeniem, tak? Doświadczeniem, Tomku. Nie, nie ogarnąłeś, że będziesz miał po prostu jeszcze bardziej przejebane? Znaczy, wiesz, no, dla sprytnego nie ma nic trudnego. Ale nie, no będzie słuchaj. Ciężko, no, będzie ciężko. W, w, nie? w końcu nagrywasz. i, wie, no, w, i Widzę, o, że grasz, no, stop, więc, więc nie jest tak źle. No. Pomimo dwójki dzieci mam ograne prawie wszystkie świeże gry i zawsze co dwa tygodnie nagrywa, ma, nagrywamy. He? Można, można. Można, można. można. Fakt, faktem, Dobre. że op, w prawie o północy, no ale, ale można. A, tak? Da radę. A tak? co z innych fajniejszych rzeczy to też się jeszcze pochwalę starszą córką, która, powiem Wam szczerze, zdobyła swój pierwszy pucharek na Xboxie. No. Mianowicie. Czyli, słuchaj, jest jakaś gra, którą wystarczy odpalić i masz Welcome to... nie wiem, czy nie jakiś Bioshock Bioshock, pierwsza część albo druga e, Welcome to Rapture chyba nazywa się ten trofeum wystarczy odpalić Bioshocka albo Walking Dead i sam się przynie nie, no. no słuchajcie, zaczęliśmy od Psiego Patrolu jest taka gra, tak i w skrócie jest to zwykła platformowa gra 2, 2D gdzie tymi pieskami idziecie w prawo tylko w prawo bo w lewo nie możecie cofać się wykonujecie proste zadania w sensie kliknij guzik kliknij ten guzik kliknij ten guzik i powiem wam tak jeżeli słuchają nas rodzice którzy zastanawiają się jaką grę dać swojemu dziecku no to powiem wam szczerze że ten psi patrol będzie o wiele łatwiejszą opcją niż Little Big Planet no i muszę wam powiedzieć że mała Ogarnia to wyśmienicie ma niecałe 3 latka i jestem zachwycony że że że Grała w grę i zdobyła swój pierwszy puchark, tak więc, więc to jest coś szczególnego. Eee, a teraz jeżeli powiemy już o poważnych sprawach, pograłem trochę Fallouta 76 i muszę troszeczkę przyznać rację tym wszystkim, którzy pograli w tą grę, bo nie jest to wcale aż taka zła gra, jak cały internet krzyczał. Eee, ale może o tym Będąc. powiemy... Później, tak, jak w jakimś innym kolejnym odcinku, bo, bo jeszcze dopiero co włączyłem tą grę i naprawdę nie widziałem połowy, może mi się po prostu zmienić wszystko, cała opinia o tej grze, ale jak na razie to jestem pod, pod wrażeniem grafiki, bo, bo bardzo naprawdę fajnie wygląda na OneXie. Jeżeli chodzi o klimat gry, tak obawiałem się, że będzie troszeczkę głupio, że nie ma tych wszystkich NPC-ów i nie ma z kim pogadać, ale jednak po takim troszeczkę dłuższym ograniu, powiedzmy sobie z 2-3 godzinki już to pograłem, ma to swój urok i, i w sumie nie dziwię się, że zastosowali taki, taki myk twórcy, bo się wpasuje i w konwencję całej tej gry i ogólnie no, no, ciekawa, ciekawa opcja. Zobaczymy, jak będzie mi się grało później. E, a z takich właśnie też zdechłych jajek, to też sobie pograłem w Just Coza czwórkę. I też jestem zdziwiony, czemu taki hejt i taka nagonka poszła na tą grę. E, bo to jest normalny Just Cause, gdzie wszystko, co dotkniesz wybucha i się zmienia w kule ognia. Więc to, to, to no, powiem tak, że no, wiedziałem, co, co dostanę, oczekiwałem tego i dostałem to. No, fajniejsza grafika, fajny klimat, fajny setting, fajnie to wszystko działa. Zobaczymy. No i ostatnia rzecz, jaką pograłem, udało mi się pograć, to Krystianie, pograłem sobie w Call of Duty Black Ops e, czwórkę Blackouta. Z, o, oczywiście tryb. na XO. No tak, nagrałem, no, no, pograłem na konsoli, na której gry wyglądają najlepiej w tej generacji, więc dziwi, dziwi mnie to. O twoja Boże, dobra, okej, okay, tak, okej. Okay. <laughs> no, jak no zawsze. Wszyscy wiemy. No, byłem mi się wcale z tym nie kryje, zawsze mówiłem tak. Mhm. No i co, no i. No i nie, nie, nie złapało mnie, nie złapało mnie. Pograłem parę meczów, parę razy dostałem po dupie, trochę zabiłem gości. No i to jest po prostu Call of Duty, to jest gra dla, dla wiecie, dla nafaszerowanych nastolatków Mountain Dew, którzy wpierdzielają Doritosy w przerwie od, od wyszukiwania kolejnego meczu. Fajny patent jest naprawdę z tym, że, że to są takie jakby plansze z single player, to są, to są, wiecie, te mapy z multiplayera wklejone w wielki otwarty świat, który de facto jest bardzo malutki, jak się na to przyjrzymy. Gra jest bardzo dynamiczna, bardzo szybka. Tam nie ma wiecie akcji, że tam przez 15 minut szukacie innego gracza, żeby wiecie kogoś zabić albo zostać zabitym przez niego. Tylko od momentu wylądowania na mapie praktycznie od razu broń stoi przed wami, podnosicie ją, chwilę później wyskakuje na was trzech gości. pewnie wiecie jakieś tam pryszcza te dziesięciolatki pakują wam w dupę i końcu uciekają dalej i tak się kończy przygoda, więc gra jest naprawdę szybka, dynamiczna i chyba niekoniecznie w tym momencie dla mnie, ale od strony technicznej fajnie działa, ale brzydko wygląda. No właśnie, właśnie, powiem Ci, że ten Battle Royale, bo mówisz praktycznie chyba tylko o tym trybie, tak? Oczywiście, mógłbyś... no, reszta mnie kompletnie nie interesuje. No. No, no właśnie, żeby nie było, bo na przykład Tomek nie gra w, w zombiaki, gdzie ludzie kupują tylko dla tego trybu a, a no Tomek akurat ku, kupił tylko dla tego trybu. Dobra, no mnie To tak czy jak, ale, ale przynajmniej to jest Tomek bardzo dobrze wykonane e, wykonany Battle Royale. E, jakbyś tak porównywał, to PUBG będzie lepszy w tym temacie? A wiesz co, tak jakby pomyśleć o tym głębiej, to jakbym komuś chciał przepolecić, no którą no, no, no. pokaże, jakie są uroki Battle Royale Trybu, to niech zacznie od Call of Duty, tak? No to tam posmakuje o co chodzi, i potem będzie miał dwie strony, w którym może się udać. Pierwsza strona to będzie e, Fortnite. O nie, o nie. Ale no, jak tam bo... się uda, no to proszę wypiszcie z naszej grupy na Facebooku i w ogóle nie odzwyczaj się tak, do nas, Tak, ej, to tak, w ogóle, w ogóle tak, tak. Yy, wiem, że jeżeli chcesz dojść do grupy, to na przykład użytkownik musi odpowiedzieć na jakieś pytanie. Może pierwszym pytaniem będzie, czy grasz we Fortnite'a i będziemy akurat wiedzieli, kogo tak, dodawać, tak, kogo tak, nie. Tak, to będzie wyznaczone. Wiem, tak. że możemy do trzech pytań dać, zanim osoba dołączy yy, w ogóle do, do grupy, zanim ten... No, to by było dobre, no? Więc dobrze mówisz, tak? Ogólnie grupa już ma 50 ludzi, więc juhu, cieszymy się. No, Rafał A... Ostatnią zjebał Rafał, no, ale dobra. <laughs> A druga, druga opcja, w którą może pójść i poczęstować się czymś bardziej poważnym to po prostu jest PUBG, eee, no i niekoniecznie on będzie technicznie wykonany lepiej, ale emocje i, i cały klimat jaki jest podczas grania w PUBG będzie o wiele lepszy moim zdaniem niż w Call of Duty, tak? ale taka taki bazowa, bazowa gra, od której można zacząć i poczęstować się Battle Royale, to myślę, że ten Black Ops spokojnie wystarcza i fajnie się w tym sprawdza, nie? szczególnie mhm. teraz chyba jest weekend darmowy z tym trybem na Play i na Xboxie, więc tak, tak, tak jak ktoś tak ten niech spróbuje, ale ja jednak zostaję przy PUBG, mimo, że już naprawdę mało go włączam, ee, ale jednak, wie, wiecie, to jest tak, dwa miesiące nie gram w PUBG, wystarczy, że na chwilę włączę jeden, jeden, jeden mecz i już, już wsiąknąłem. nie? Po prostu mhm. e, jest coś w tej grze, mimo, że technicznie kuleje, to jednak klimat robi swoje, ale Black Ops 4, powiedzmy sobie tak, no, Zobaczymy, co Battlefield 5 pokaże w tym swoim klimacie Battle Royale, ale Call of Duty fajnie to zrobiło. Naprawdę, no tutaj jak najbardziej słowa uznania, bo, bo jest ok. Mhm. okay. Coś no jeszcze? Tyle, tyle, u mnie. No nie, tyle, tyle u mnie. Tyle u mnie. Tyle u mnie. Dobra, kurde. Dobra, ja. Dobra, więc w takim razie teraz przyszła kolejna Krystiana. Krystian, co tam u ciebie? No, olałem na razie falauta. Eee, Gra w Gadowora. Jakoś tak e, odpaliłem go sobie i zacząłem w niego grać. i Powiem Wam, że na początku zrobił na mnie bardzo ogromne wrażenie z tą pierwszą walką. E, z tą pierwszą walką e, w sumie e, z jakimś tam Bogiem, Wikingiem. Chuj wie, kto to był, już nie pamiętam. Brad Pitt. E, e, niech będzie. O, no, no chyba tak, chyba tak. I e, e, powiem. E, po, I powiem wam, że graficznie na, naprawdę ta gra robi wrażenie. E, na razie sobie gram. Na razie, na razie gra mi się dosyć dobrze, dosyć przyjemnie. E, no, nie ma takiego chyba rozpierdolu jeszcze Tomaszu, przynajmniej jeszcze tego nie widzę. no Oczywiście muszę dłużej pograć, jak w, w Gadoworach w ogóle. Tutaj jest troszeczkę, może minimalnie więcej tej, tej taktyki, jednak łatwiej zginąć też wydaje mi się. Eee, no i jest trochę inaczej, tak? bo jednak kamera za, za pleców, no, no to troszeczkę jest inaczej. Eee, ale ale bardzo fajny, przyjemny tytuł, fajnie zwrócić do Gadowora, relacja z synem jest fajna, no Kratos tam trochę przesadza, ale, ale, ale, ale, ale to jest w porządku. Ale o Gadoworze kiedy indziej. E, w sumie e, tak, wróciłem sobie jeszcze do Hand of the Fate e, nie, do Hands of the Gods e, sorry, tak e, no w tą karciankę e, odpalam sobie do, do czasu sobie teraz odpaliłem e, z, jak zwykle gra mi się w nią zajebiście e, miałem odpalić tą grę którą pisał mi ten użytkownik jeden jakiś tam, ktoś tam e, i w sumie ją ściągnąłem. Okazało się, że w ogóle złą rzecz ściągnąłem, ściągnąłem pakiet do tej gry, później dopiero ogarnąłem, o kurwa, nie ściągnąłem tego dema, tylko ściągnąłem coś innego. Tak czy siak jest to rozstrzygnięte, ale nawet nie miałem czasu tego odpalić. Na pewno to ruszę w przyszłym tygodniu. Kurwa, e. recenzja według Krystiana są niesamowite. E, nie, nie, nie, ja, ja nic nie recenzuję, tylko, tylko po prostu no mówię, mówię że... powinieneś być tym preview guy, wiesz, co w kinach wchodzi, i wiesz, in the next, next move. Dobra, okej. Okay. Eee, dobra, Tomaszu. Tak, czy jak chcę to ogarnąć, bo to jednak jest e, piłka na wiarze, ale no niestety nie, nie w tym odcinku. Eee, I słuchajcie, na zakończenie chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, o takich bardziej socjalowych, że sko skończyłem mu Cage'a e, i powiem Wam, że jak, jak, jak go kończyłem, jak go kończyłem oglądać, to było mi trochę tak. E, osta ostatni odcinek, bo wiemy, że już go nie będzie. To tak kurczę, kurde, szkoda, szkoda, nie? Ale jak, jak skończyłem ten odcinek i zobaczyłem, co tam się stało w tym ostatnim odcinku, to tak stwierdziłem, ach, chuj, może i lepiej, że już go nie będzie, nie? Bo w sumie główne postacie, a, albo giną, albo coś się tam z nimi złego dzieje i w sumie l, l, i w sumie chujawa wyszło dla mnie i w sumie Luke Cage jest i tak taki ta, takimi Flakiem, więc, więc on, tam, on tam w sumie jest trzecią planową postacią dla mnie. Ja w ogóle ten serial oglądałem z zupełnie innych powodów. Eee, I jeszcze z jednej rzeczy odpaliłem ten Altered Carbon, e, ten węgiel modyfikowany, czy jak, czy jak mu tam. E, no i powiem wam, że główny bohater no, robi cały serial. No, skurwiel robi cały serial, aczkolwiek już tak po połowie sezonu widzę, że już tam już takich mech mi się trochę robi. Eee, tam tam e, te odcinki moim zdaniem są takie e, raz jest lepiej raz gorzej e, no ale główny aktor robi całą robotę w ogóle go nigdy nie znałem, nigdy go nie wiedziałem ale, ale jest zajebisty później trochę zrzuca z tonu trochę i to tak jest e, trochę moim zdaniem nienaturalne, szczególnie że ta baba mnie tak irytuje w tym serialu, że ja pierdolę no, najchętniej to bym ją wyjebał stamtąd Pewnie ci, co oglądali, to wiedzą o kim mówię. Ale tak czy siak, no, no świetny, świetny jest ten serial, nie wiem, czemu ludzie go tak hejtowali. Może faktycznie pod, pod względem tej książki, Tomek mówi obejrzyj tak. książkę Krystian. Jeżeli, jeżeli obejrzałeś najpierw serial jeżeli najpierw serial, a potem sięgniesz za książkę, to zrobiłeś to w dobrej, w dobrej po prostu kolejności. Ja najpierw odsłuchałem książkę i potem obejrzałem serial i co równe 5-10 minut normalnie robiłem takiego potężnego Face Palma prosto w twarz, patrząc jak, jak oni tam troszeczkę tę fabułę zmienili, bo jeżeli chodzi o sam serial, no to nie jest to to jest adaptacja książki, to nie jest przełożenie książki wiesz, na serial, więc oni troszeczkę luźno podeszli do całej całej fabuły. Mhm. E, jestem ciekaw twojego wrażenia jak wiesz, jak obejrzysz cały już sezon i potem książkę przeczytasz, bo tam kompletnie nawet zakończenie jest inne, to ci już nie będę mówić mhm. e, no mi serial oprócz tego, że fajnie, wizualnie fajnie to wygląda, fajnie, wiesz, ładnie stylistycznie jest to zrobione wszystko e, tak pod względem całego tego klimatu i co tam się dzieje no to ja byłem bardzo zawiedziony tym serialem, ale to tylko dlatego, bo po prostu na początku przeczytałem znaczy odsłuchałem książkę, tak? ogólnie książka ma trzy części każda kolejna moim zdaniem jest gorsza tak więc pierwsza część Alter Carbona jeżeli ktoś czytał i się zastanawia nad kolejnymi no to nie jest, nie jest aż taki must have tak? mhm. e... czyli jak nie czytaliście to oglądajcie tak, jak najbardziej jak a jakoby żyliście to przeczytajcie a jak czytaliście to nie oglądajcie chyba, że chcecie się pośmiać na przykład. Eee, tak czy siak, fajnie się to ogląda, eee, mi się coś takiego podobało i, i w ogóle lubię taki klimat, ja lubię on, taki wiesz, świat. w ogóle więc... biegający kozak, kurde, z bronią w plecaczku pełnym narkotyków, wiesz, jednorożca, no to to jest samo przez się po prostu tak. zajebiste, nie? Znaczy w serialu, w serialu, tak jak ty mówisz, że takesikowacz ci się podoba, jak jest przedstawiony, to w serialu jest przedstawiony jaka taka, powiedzmy sobie, elegancka pizda, nie? Jeżeli chodzi o to, jak takesikowacz się w książce, jakie, jakie wyobrażenie go jest, jak on jest przedstawiany, to są dwie różne osoby, nie? Jeżeli mówisz, że tu jest kozak, że chodzi z dwoma pistoletami i w ogóle zabija każdego, to przeczytajcie sobie książkę, to będziecie pod wrażeniem, tak? Mhm. Znaczy, no to właściwie wiesz, no to, to różne wrażenia, jak się książkę rozpisze, ale tutaj no, dokładnie. od zera przychodząc bez żadnych oczekiwań, to no. jesteś zaskoczony pozytywnie, tak taką, bo nie na co dzień taką postać spotykasz. I rozumiem, że potem czytasz książkę i mówisz: O kurwa, jest jeszcze mhm. lepiej, nie? No dokładnie. No, no tak. Tak, więc słuchajcie, i chyba w moim Hyde Parku będzie tyle, w sumie w Polsce się, w Polsce się niedługo pojawię, ale nie A chcę... Za... Kto zrobił jest 45 minut, ja tylko tak, yy, przy siódmej minucie skończyłem Hyde Park, zawsze na mnie jest ciśnienie. Nie, no i o Xboxie mówiliśmy przecież trochę, no jak, Rafał. I, i okej, okay, nie mówiliśmy, no ja, no, no co ty gadasz, dobra, e, no nieważne, e, słuchajcie, dobra, to przechodzimy teraz do wiadomości ze świata, czy ktoś, ktoś chce coś fajnego powiedzieć? Nie wiem, czy mam coś z bieżących informacji. Nie chcę dobra, się bawić w spekulacje, to... w które ty już popłynąłeś i błagam cię, nie wchódźmy na tematy, którymi się zasypuje teraz internet i, i newsy, kurwa, o kolejnych generacjach, bo się zdrzygam przy zajebiście. Dobra, nie, nie, nie, nie, nie, dobra, bo już chciałem powiedzieć o, o Wsiaku i o tym, o tym nożowniku, ale dobra, przejdziemy do czegoś innego, eee, przyjemniejszego, chociaż też dosyć krwawego i brutalnego. Słuchajcie, Mortal Kombat 11, ja pierdolę, ale to będzie przechuj, kurwa, biorę to na premierę, ja pierdolę, czy wy to w ogóle widzieliście? Ja wczoraj obejrzałem sobie ten stream i tak, a dobra, ogarnę, zobaczę tego Mortala, jak to będzie w ogóle wyglądało, tak tak obejrzałem sobie minutę i tak, i, i na ogół już bym go wyłączył, ale normalnie siedziałem i oglądałem, ale to będzie kurwa zajebiste. Czy wy to w ogóle, w, w, w ogóle wiecie, co to jest Mortal Kombat? Jedna bijatyka, która mnie interesuje, to jest Taken 3 a mnie eee. akurat dla odmiany interesuje Mortal Kombat to to może ja się wypowiem bo Tekken to w ogóle do mnie nie trafia eee... pandą walczyć? no, no mów mów niestety styczność miałem z tym odświeżonym w sumie chyba najlepszym takim resetem serii na PS3 mhm. eee, stoi nawet na półeczce przede mną jeszcze na konsolę której nie ma i tam sobie trochę pograłem natomiast w odsłony na PS4, no gdzieś tam one były zawsze z tyłu głowy i kolejki, żeby gdzieś tam je odświeżać Yy, i teraz już mam uruchomione dościągania na Xboxa, więc będę testował sobie dziesiątkę i może jak się nakręcę, to faktycznie w tą jedenastkę pójdę, bo, bo to jednak, co oni tam robią z tymi, no tam zawsze wiadomo fatality i wizualia tych, tego tłuczenia, to, to, to jest kwintesencja. nagroda, po prostu taka, wiesz dla ciebie, nie tylko, że wygrałeś, ale dostajesz jeszcze prezent, ten, ten, tą spinkę za 25 zł dostajesz, nie, na koniec, jak już dobrze mm. w pierdol spuścisz. tak, yy... W ogóle, w ogóle, słuchajcie, gra po prostu będzie wyglądała zajbiście. Poprzedni Mortal Kombat, na, bo z chyba z tego co pamiętam, to ten ostatni Mortal Kombat to był na takim rozgraniczeniu, on chyba był... Ty, ty masz na półce dziesiątkę, Rafale? Nie. Ósemkę. Czy Rafał poszedł. Właśnie zdjąłem spółki. to jest Mortal Kombat bez numeru. Odświeżone. Bo to... To nie wiem, właśnie, czy, czy nie było dziesiątka. To nie była dziesiątka. To było dużo starsze, i to, to była dziewiątka, chyba. Dobra, e, mniejsza o to. Takie mi. Tak, a, faktycznie, tak, tak, Bo To tak, był tak. 2011. Dobra, widzę. Rok, widzę, widzę. Dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, okórek. więc e, słuchajcie, ta jedenastka naprawdę wygląda zajebiście. Ja pierdolę, jak to zajebiście wygląda. E, tak naturalnie, e, tak. Kurczę, no nie, no fotorealistycznie nie, ale, ale naprawdę jak te postacie się poruszają, no są zajebiste. E, wprowadzili jakiś ofensywny, defensywny system, zobaczymy. E, fajnowcy wprowadzili, że jeżeli będziecie mieli mało życia, odpalacie jakiegoś zajebistego kombosa i rozpierdalacie fajnie przeciwnika tylko raz na walkę. Eee, trzeba po prostu zagłębić się w ten system, zobaczyć jak to będzie wyglądało, eee, Baraka w końcu wraca, więc za zajebiście, bo ja strasznie lubiłem ten jeden cios, jak on tam podnosił typa i tymi no, nożami go tam szlachtował. Ogólnie to był dobry rekret. Tak, tak, ta, nie, no, świetna postać i, i, i fajnie mi się nim zawsze grało, eee, no na razie tam chyba podali 6-8 postaci. Eee, najważniejsze, że Kabal będzie, Kabalem zawsze lubiłem grać. Yy. I powiem Wam, że, no, no zajebiście I Oczywiście sta standardowe, to będzie najbardziej brutalny Mortal Kombat ever, eee, jaki kiedykolwiek wyszło, tak? Oni eee. mi złoty strzał zrobili z tymi ciosami X-ray i, i, i to był po prostu I... strzał w dziesiątkę, a rozwijanie tego pomysłu jest wiesz. No tak, tak, tak. tak. Chociaż eee, wiesz co? Ja miałem, ja miałem wrażenie, eee że mi to trochę spowalniało tą, tą akcję, bo jednak, wiesz, no, to jest jakiś tam cios, no tak, zadaj... to są przerywniki, no, no nie, właśnie, ale, ale robiło wrażenie, ta robiło. Podała. Tak, tak, tak, tak, robiło wrażenie i powiem Wam, że w najnowszej odsłonie, to, to, to co przynajmniej pokazali, no to to robi dalej wrażenie, moim zdaniem, Nie Więc... robi wrażenie, no, Mortal ma być taki, że, że, że po prostu boli Cię aż, kiedy Twoja postać w pierdol dostaje, to czujesz ten wewnętrzny ból, no. Nie. no ale X-Ray też był fajny pod tym względem, że mogłeś troszeczkę odpocząć od wklepywania kombosów i pomyśleć co następne puścisz, nie, to była taka chwila resetu, nie? żeby ogarnąć no do tego mówię, nie każdy to lubił ale mi to nie przeszkadzało bo ja tam masterem nie byłem w tym nigdy tylko bardziej smasherem takim, po prostu cieszyć się z tej gry, a, a nie jakoś tam, wiecie, zawodowstwo uprawiać mhm. no tak eee, No, no dobra, to... To, to, to powiedz mi yy, Tomek o tym chyba że mnie ominęło coś jak jak tutaj przełączałem sobie słuchawki i tak dalej, ale z tych cudów, które zostały zapowiedziane, ten Rezydent Resident 2. No pograłem, pograłem, bo było demo dostępne, yy, i no, ja naj, najwięcej za czasów Gówniarza grałem właśnie w Rezydenta drugiego i mega mi się ta gra po podobała, no, no powiedzmy to są takie, takie gry historyczne, no, które zawsze będą w nas siedzieć, tak samo jak Metal Gear Solid Gran Turismo i tak dalej, i tak dalej, to z tego pokroju gra, jak dla mnie, plus dodatkowo ja uwielbiam wszystko co jest związane z zombie, oprócz trybów Call of Duty, ble. No to... bo ja nie grałem. Czyli to jest taki true remake, tak? Że, że po prostu full nostalgia wyniesiona. No oczywiście, to jest wiesz... taka sama adaptacja, jak masz Altered Carbon jako serial i jako książkę. Bo oni się wzorują i na, na starym rezydencie, jeżeli chodzi o fabułę, o, o wiesz, o postacie, o, o, o, hmm, o lokacje. Ale ogólnie tam będzie bardzo dużo pozmienianych rzeczy, tak? Kwestie dialogowe będą pozmieniane, więc to nie jest taki remake jeden do jednego. Nie to nawet nie jest remake w stylu tego Metal Solid Twin Snakes. Właśnie o tego znaczy... o to chciałem zapytać, czyli daleko bardzo od Crash'a e... tak, Instant Trilogy tak, tak, tak, tak, bliżej znaczy... tego Metal Gear'a, ale bardzo jednak wciąż blisko. daleko. Ale też mi trudno, wiesz, cokolwiek powiedzieć więcej, bo pograłem naprawdę chwilę w to, ale ta chwila, no nie wiem, pograłem z 15 minut, nawet całego półgodzinnego dema nie ukończyłem, bo demo jest ograniczone czasowo, bo po prostu nie to, że mi się nie chciało, czy, czy powiedzmy sobie, no zniechęciła je ta gra, tylko do, po prostu w ciągu 10 minut stwierdziłem, że tak, to jest ta gra, którą na pewno kupię, bo jest Kupujesz, naprawdę... Kupujesz, wystarczy tak. ci pierwsza strona i... Dokładnie, to co zobaczyłem, to całkowicie pokazało mi, czym ta gra jest, ładnie to demo przygotowali i co to na mnie największe wrażenie zrobiło nie grafika, bo grafika nie jest jakiś tam powiedzmy sobie potężnych superlotów, jest to standardowy poziom. Eee, bardzo blisko są skojarzenia z Resident Evil 4, tak jakbyśmy tak przymrużyli oczy i, i, i tak ogólnie sobie pomyśleli, że to wszystko działa, wiecie, w 4K, no to bardzo blisko mam jakieś, nie wiem, odczucia i skojarzenia właśnie z czwórki. Eee, ale to jak się zachowują umarlaki, jak, jak te żywe trupy chodzą, jak, jak, jak, jak wiesz, w twoim kierunku się posuwają i to zaczynasz strzelać do nich ze swojego pistoleta i widzisz, jak ci amunicja się kończy, bo, bo gry oduczyły już w tych czasach tego, że trzeba wiesz oszczędzać amunicję, żeby strategicznie podchodzić do tego, bo to nie jest, wiesz, gra akcji, to jest bardziej Tam taka... Tam dalej sejwowanie w maszynach jest, nie? Tak, jest sejwowanie w maszynach, ee, ale jak, jak to jest zrobione, nie wiem. No, w demie mogłem zasejwować. Ale tego nie zrobiłem, no bo wiesz, no bo chciałem po prostu grę sprawdzić. Ale wiesz, no przy pierwszym paru przy pierwszym paru po prostu przypomniałem bardzo szybko sobie, że nie można całego magazynka wystrzelić w zombiaka, bo, bo super fajnie wiesz, ciała, od, ciała, kawałki ciała odlatują od niego, robią się dziury, wiesz, no. Jeżeli chodzi o e, niszczenie zombiaków, to jest petarda, no. Ażby się chciało po prostu wszystko wystrzelać go, no zabić go po prostu, zombiaka zabić na, na, na, na no wiesz, na e, doszczętnie. To jest petarda, no to są chyba najlepiej odzorowane, odzorowane zombie, na, jakie widziałem w grach, nie? No, no... Mistrzostwo świata, tak? To można poczuć ten klimat grozy i, i mówię ci: jest jeden, jest źle. Wychodzić dwóch ząbiaków, no to już jest naprawdę tragedia. Jak zobaczycieś tam trzeciego, to trzeba spierdalać i to zawsze było mocne w serii Resident Evil, że, że oni są niegroźni, ale jak zaczynają i jak jest ich więcej w kupie, jak cię obchodzą z przodu, z tyłu, to już jesteś trup, nie? No petarda. No, ja tak jestem to pozytywnie nie No być nie, że, że walczysz z dwudziestoma, tylko walczysz z dwoma albo trzema, nie? Tak, no to jest, to jest powrót dobrego survival horroru. i jak najbardziej wróży tutaj sukces w tej odsłonie. Tak. Cieszę mhm. się. Eee, Lube, dobra Lube, a jeszcze, je, jeszcze jedną rzecz, jak mogę powiedzieć to e, mhm. wiesz, ludzie, którzy grali w oryginał, pewnie pomyślą sobie no okej, okay, ale ja wszystko znam i co ja tam nowego zobaczę, a właśnie e, na posterunku policji jest taki jeden moment gdzie e, wychodzisz e, na taki długi hall i na końcu masz okno i w oryginale jak podchodziłeś do tego okna, to z drugiej strony przechodził liker, e, ta taka czerwona jaszczurka z tym mega z, wiesz, wielkim językiem i tutaj, wiesz, podchodzę do tego okna i sobie przypominam, o właśnie tutaj jest ta scena i wiesz, i tak czekam, kiedy on wyjdzie, no i on nie wychodzi, nie? I już w tym momencie mi się zapaliła lampkę, o kurwa, to będzie ta gra, wiesz, że, że oni będą nie dość, że e, grali na twoich wspomnieniach, nie? Będą wiedzieli... się bawili. Dokładnie, że będą bawili się, będą wiedzieli, czego ty oczekujesz i w najmniej. przy oknie, a on ci od tyłu wtedy tam Dokładnie. coś Dokładnie. I, I to czyli... był ten moment, wiesz, kiedy ja stwierdziłem, dobra, biorę to i kupuję, nie? Bo ludzie, którzy nie grali w oryginał, niczego nie stracą, bo i tak się przestraszą, ewentualnie będą pod wrażeniem. A ludzie, którzy grali w oryginał, tak jak właśnie powiedziałeś, że grają na, na wspomnieniach, na oczekiwaniach. I to będzie dobra przygoda, coś mi się czuje, Coś mi się wydaje, nie. Może, może tak być. E, dobra, słuchajcie, prze, przejdźmy dalej. Ja mam, ja mam taką ciekawostkę. W sumie chyba taki trochę hejt. E, hejt Hasbro. E, słuchajcie, wie, wiecie co firma Hasbro robi? Jest do, bardzo znana. Ja, powiem, Żel... ja no. powiem, co robi Hasbro. A nie, to Haribo. No. Wypuszcza... <laughs> cudowną, wspaniałą, fantastyczną kompletną edycję w twardej okładce 80 zeszytową, a w zasadzie nie zeszytową, bo 80 tomów a, a w każdym tomie to tam jest kilka zeszytów yy, serii wszystkich Transformersów G1 i to tam i z w edycji brytyjskiej i ze Stanów i w ogóle no cudowny po prostu miejsce na półce powinno to mojej zająć, tylko że kosztuje całościowo ponad 3000 złotych ale, ale faktycznie aż to aż tyle będzie kosztowało? E, przy prenumeracie płacisz 37 zł. E, pierwsze tam jakieś możesz za pierwszy, drugi, trzeci mieć po niższej cenie, no ale zasadniczo e, 80 razy razy nawet e, 4 to jest 3000, e, 3200, tak? No i minus tam jakaś tam zniżka to cię wyjdzie 3200 e, złotych, tak. powiedzmy równe, tak? Ja, ja, ja już kupiłem trzydzieści chyba sześć numerów tej wielkiej kom kolekcji komiksów DC. 36 komiksów, też po są, 40 zł każdy. Po 40 zł, no więc wiesz, no, to, to rynek ustalił cenę i ona taka jest, ale teraz widzisz, trafia ci się coś takiego, chciałbyś rozpocząć drugą i cię boli, bo, bo ci wiesz, na jedne 4 dychy się zgodziłeś, a na drugie niekoniecznie. Ja wiesz, też jestem w stanie się zgodzić, bo co miesiąc płacę 3 dychy za Spotify'a i tak naprawdę nie jestem do końca przekonany, czy mi ono jest potrzebne, czy nie wystarczałaby mi wersja demo, bo tak naprawdę zacząłem więcej, wiesz, YouTube'a oglądać, niż słuchać yy, tej muzyki yy, i w tym momencie to bym dopłacał 7 zł, aby mi te komiksy zostały na zawsze i bym wiesz w przyszłości swoje dziecko uczył to, co w 86 się działo, nie? jakie są prawdziwe transformersy. A niestety na razie mi to boli, ale nie wiem, czy się i tak nie skuszę. Nie wiem, czy się i tak nie skuszę, bo, no, bo to jest jak jeden z takich, yy, nie wiem, filarów, powiedzmy, mojej wiesz, młodości, która się tam kształtowała. Ja, za dzieciaka po prostu, wiesz, piałem na te wszystkie filmy. Komiksy to raczej nie były u nas dostępne, ale, ale kreskówki znałem na pamięć wszystkie. I, i fajnie by to wyglądało, nie? Yy. Pamiętaj też, Rafale jedną rzecz. To, to samo w ogóle jest z wielkim takiej kolekcji komiksów DC. Pewnie z Marvela jest podobnie, że prawdopodobnie większość tych komiksów, one nigdy nie były w Polsce przetłumaczone też. Oni nie były dla przetłumaczone tej, w Polsce, dla tej edycji więcej, specjalnie. tłumaczą. Tam są, je tłumaczą, no, tam są całe y, wydania, które nigdy nie były w kolorze, mhm. a teraz są pierwszy raz w kolorze. Do tego dochodzą jeszcze jakieś gratisy do, do pierwszych odcinków. Tam, wiesz, powyrzucane po jakieś breloczki, jakieś tam kilka takich, wiesz, główienek zajebiście kolekcja wygląda, bo te 80 odcinków tworzy grafikę taką wiesz na, na półce ja mam w planach budowę takiej biblioteczki i po prostu jedna półka dlatego by się idealnie sprawdziła i, i myślę, że się naprawdę skuszę, bo, bo to jednak rozkładanie tego na raty ma, ma sens a i tak tego, to nie jest rzecz, którą będzie można kupić kiedyś potem taniej ani będzie można ją odzyskać a nie będzie miało to żadnego sensu pobieranie, szukanie, ściąganie z czegokolwiek, żeby w cyfrowym formacie e, czytać. Nie, nie? no to, w, cy cyf nie w cyfrowym formacie nie, a jeżeli chodzi o ten format, to e, ja sam kupuję komiksy, bo jak jeszcze kupuję sobie ze Stanów, chociaż już, już, już coraz mniej, ale coś tam jeszcze kupuję, e, to bardzo często jest tak, że jak nie prenumerowałem sobie w, jakiś tam, w jakimś tam sklepie, to miałem taką pizdę, jak na przykład jednego, jeden zeszyt zaspałem, i akurat wszyscy się na niego rzucili, i był problem. I Nie to było samo może znaleźć. Wiesz, gdzieś tam może znalazłem, ale, ale one były kilkukrotnie wyższe niż normalnie. Tu możesz mieć to no. samo. Ludzie wy, wy, wyjebią cały nakład i będziesz miał z 40 będzie ci brakowało jakichś 4 czy 5 i, i będziesz miał problem. A panorama już nie będzie tak fajnie wyglądać. No ja już, nie? słuchaj, za, za trzy razy oglądałem tą stronę i, i, i patrzyłem, czy zacząć już zamawiać. Tym bardziej, że to ci przychodzi co dwa tygodnie w związku z tym, wiesz... Nie, nie, nie. To dokładnie Rafale przychodzi raz na miesiąc, tylko że... Dwa. Dwa, no. dwa tomy, tak. Czyli płacisz okay. no w sumie osiem co, co miesiąc... O... Osiem tych płacisz. I ja tak mogę teraz skrzynkę kupić na listy. I, I jeszcze tak, coś, no. I, i jeszcze jest fajna ciekawostka, Rafale, z tym, bo z pewnością tutaj będzie to samo działało to u, u Ciebie, że, że jeżeli na przykład przyjdzie do Ciebie coś i Ty wtedy musisz zapłacić za to, jeżeli nie zapłacisz, to nic Ci nie wyślą kolejnych domów. Więc może to też działać, że, że możesz po prostu sobie a za tydzień masz wypłatę kurczę, chcesz przedłużyć sobie to, sobie to po prostu przedłużysz, za tydzień zapłacisz, oni mają hajs, mają hajs, wysyłają ci kolejne. Je, ja mam tak teraz, bo ja miałem chyba przez tu trzech miesięcy czy czterech, bo nie jestem w Polsce, nie wiem, nie wiem, czy tam dostaje to mój brat, czy on mi to zbiera i tak w końcu się pytam, a dobra, dobra, jeszcze poczekaj, jeszcze poczekać um, i, I w końcu się wkurwiłem, napisałem do nich i oni mi powiedzieli, że no nie było jeszcze wpłaty. Ja mówię, ale ja tego nie dostałem, e, no bo nie było na żadnym po, pobraniu ani nic. A ona mi mówi, no dobrze, no, no to w, w takim razie wyślemy panu ponownie dobra, no to wy wysyłajcie, wysyłajcie do mnie ponownie i ona mi powiedziała, no jak pan zapłaci to wtedy wyślemy kolejną no, nie? no ja się pociwu ja muszę przyznać, że prasy mhm. nigdy nie prenumerowałem tylko cyfrowe dobra, więc z, mhm. nie mam z tym akurat doświadczenia ale wiesz, wiesz jakie, jakie mam podejście do Transformerów, chciałbym kiedyś mieć w ogóle jakąś taką swoją, wiesz ołtarzyk z tym związany, bo, bo mam i grę i zabawki i tak dalej i teraz już się mhm. nakręcam na nowo, bo Bumblebee nowy jest po prostu cudowny i, i wiesz, nowe zabawki wyszły, nowe figurki, więc myślę, że jak na takie głupoty gdzieś tam chcę wydawać kasę, to i te książki gdzieś tam się, wiesz, yy, znaczy no, komiksy nie, nie stracą na swojej wartości. Mhm. E, no, więc Rafale, jak najbardziej moim zdaniem to powinna być nasza pozycja obowiązkowa, ale... Ale Hasbro bardziej chodziło mi o coś innego. <śmiech> Powiedziałeś komiksy, dobra, no nie będą tego te mixy. Ale słuchajcie, mi, mi chodziło o najchujowszą planszówkę, jaka jest na świecie e, i najwięcej jej odpowiedników, jakie są na świecie. A, czyli znowu e... off-top był. Dobrze, no to mówię. E... Tak, że... No ale, ale, ale, ale w sumie, ale w sumie w porządku. Dobrze, że to ruszyliśmy. Słuchajcie, Monopoly, Monopoly, Monopoly. Słuchajcie, to jest, to jest największy mindfuck, jaki kurwa usłyszałem w tym roku na pewno bo ten rok się niedawno zaczął, ale, ale, ale myślę, że, że to ogólnie jest kompletny mindfuck wszystkiego. Wyobraźcie sobie, że myślał, żeby już, już zbierałem ekipę i scenarzy, scenarzystów, żeby tak, nagrać film Monopoly. Nie wiem, na, co tam się kurwa będzie robiło, jak, to, jak ten film będzie wyglądał, ale, ale już chyba jakiś scenariusz mają. I Kresia, już, to nie ma znaczenia. Jeżeli nagrywają film o Pacmanie, to mogą również nagrywać film. Nie, ale o... to nie był film, o... bo mówisz o pixelach? Nie, mówię o Pacmanie. Był film Pacman? Czy to były pixele. Pixels. Były piksele? I tam był Pacman. Duży, wielki Pacman chodził po mieście. W pixelach na pewno był Pacman, ale wydaje mi się, tak. że Pacmana też, był. no to były kreskówki w takim razie jakieś tam. A to, a to, a to kreskówki były, to kreskówki były. No tak, ale kreskówki, no to kreskówki, tak? A w Monopoli? W, w, w grzew ktoś rzucasz kością, tak jak ci wypadnie, kupujesz dom nieruchomości, stawiasz domki? I, I, jak przejdziesz przez start, dostajesz hajs? No, nie, nie, w ogóle ma. Jak ktoś stanie na twoim polu, to płaci? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak, jakby kurwa to stworzyć fabułę. Ale tego, ty tu, no, ogólnie, to, ogólnie jest, to, to jest... określiłeś teraz, czym jest narkos, No, no tak, ale to jest tytuł, który po prostu kojarzy się wszystkim. Wszyscy go znają, nawet jak w to nigdy nie grali. No tak, no oczywiście, tak. po prostu tak, idziesz tak. do kina i stwierdzasz, a to pójdę se na to, bo ciekawe, co zrobili Ty z tym Monopolii. No i tyle, no i wychodzisz, a była gówno, no ale, ale było, nie? Bilecik się sprzedał. No tak, tylko wiesz, no, nie wyobrażasz sobie, jaka tam mogła być fabuła. No w wielu ja grach... wiem, ale kiedy nakręcisz zajebisty film z zajebistą fabułą i on dostanie Oscara... I, i w ogóle zostanie super wychwalony, ale będzie miał tytuł yy, szumią, knieje tam gdzieś, wiesz, nad morzem, tak? No to, to nikt go nie skojarzy, mało kto przeczyta o tym, że to jest zajebisty film i on się i tak gorzej sprzeda niż, niż gówno o tytule "Monopoli", które kojarzą wszyscy. No wszystko trzeba sprzedać. No, no dlatego, się a mówi? dlatego Assassin's Creed Odyssey nazywa się Assassin's Creed Odyssey, a nie na przykład no, chodzący po tam Grecji, nie rozumiesz? Nie? To jest ta sama zasada. No dokładnie, zasada. to nie było, że tam greckie, wiesz... Yy coś tam Rodos i tak dalej gigant z Rodos bo nikt by nie skojarzył tylko tak. Odyseusz tak to, to, Tak sobie myślę że po prostu jeżeli nawet taki film ma powstać to e, w sumie aktorzy główne postacie z Tygry musiałyby grać w tą grę w tym filmie i w tym w... grając w tą grę w Na tym filmie by coś by się działo że by ginęli i albo trafialiby faktycznie do więzienia albo nie wiem kupowaliby koleje i coś by się działo nie mam pojęcia, ale nie, to jest, to jest pojebany pomysł. Przepraszam, ja taki malutki, minutowy off-top sobie pozwolę, ale czy wy oglądaliście, bo przypomniałem sobie, Predatora, tego co, co wyszedł w tym roku, taki chłom? Nie, nie, ale ja, ja muszę go obejrzeć i tak i go na pewno obejrzę. O Jezu Święty, jaki to jest po prostu spierdolony film. To jest festiwal y, żartów czerstwych na temat y, tego, jak się kogoś zabiło i, i jakim pierdolne sucharem po tym, jak kogoś zabiłem, albo przed tym, jak kogoś zabiłem. Yy oczywiście tam paru aktorów, wiadomo posmarowanie dzisiaj to nie jest problem, szczególnie jak morda znana już powiedzmy się starzeje, czy tam coś w tym stylu z Predatora zrobili to samo co w Jurassic Parku, czyli nie będziemy dawali tego samego, więc go zmutujemy i zrobimy mega skurwysyna Predatora, nie, więc to wiesz, bo nie może być zwykły, bo dalej byłoby to samo jakieś tam delikatne nawiązanie do historii, bo też musimy wiesz, trzymać się kanonu, więc w 92 byli u nas i my wiemy o tym, że byli, a teraz są nowi predatorzy, więc y, oni chcą tych starych, kurwa, tam, nie wiem, wykraść coś, czy coś, wiesz. Bzdura na bzdurze, nie trzyma się to kupy, ale, wiesz, po prostu i tak się śmiejesz pod nosem z idiotyzmów, które oni prawią, jakie teksty tam, wiesz, y, sypią, kurwami, na, na lewo i prawo, po prostu, wiesz, w taki sposób, że, że aż się nie sposób z tego tam nie pośmiać i nie wiem na ile traktować to jako stracony czas chyba chyba należałoby to potraktować jako film dobry, wiesz, do, do, do obejrzenia po jakimś strzale, wiesz z zielonej lufy albo coś w tym stylu nie? albo naprawdę jak masz wiesz, wyjątkowo taki humor, że chcesz się wiesz, zidiocieć po prostu to nie zmarnujesz wtedy tego czasu no, e, tak czy siak ja go chcę na pewno obejrzeć, bo jestem fanem a to, że film jest beznadziejny to już widziałem wszędzie i wiemy o tym, dobra, słuchajcie w takim razie przechodzimy dalej do naszej kolejnej części, ogródek już był i ogródek będzie, jeszcze jeden ja wam powiem o fajnej promocji ale powiem wam dopiero później i na, naprawdę jest fajna promocja nie powiem wam co to będzie to będzie niespodzianka i słuchajcie na chwilę e... obecną fajna promocja jest Ta. za 4 złote Game Pass na miesiąc, to tyle wam mogę powiedzieć, o tak, tylko trzeba mieć Xboxa. E, tak, no ale, ale jest coś takiego dobra, słuchajcie, przechodzimy do sprzedaży słuchajcie, w tym tygodniu sprzedaży niestety nie będzie strona, która liczyła e, sprzedaże po prostu się sypnęła, nie mam Ty do Tomek, zobacz, dwa tygodnie temu też nie było dobrze, zaczęliśmy, może to będzie nowa tradycja tego roku e, nie, nie, nie, nie, nie, słuchajcie, to jest wiątek od reguły więc e, niestety nie będzie próbowałem znaleźć źródła, coś się zjebało ze stroną, e, jakieś certyfikaty pierdololo więc przykro mi, ale nie będzie. E, więc możemy przejść do następnego tematu, czyli już do głównego tematu. E, I Tomaszu, jak tam połączenie Wiedźmina z Gadoworem i z Zeldą? Nie zapominaj o Zeldzie. A bo akurat w to nie grałem. Bo ja w ten, ja w, w, w Wiedźmina grałem, ale. W... powiedział Godowora no. z Wiedźminem, a ledwo co wiesz, w, w jakąkolwiek z cygier widział gdzieś tam na ekranie. No nie, no spadaj, ej, w Gadowora już, już pograłem, już parę, parę posłów zabijam, poczekać, czy cię dogonię. Ten weekend będzie decydujący, ale mam już aktywną Forzę na Xboxie, więc wiecie, ja tak, chciał tutaj wtrącić tylko zanim Tomek przejdzie do Odyssey, że oczywiście jakkolwiek bym nie mówił, że krój jest zajebiste i w ogóle, to to i tak jest substytut y, substytut Forzy i, i, i tam choćby 500 złotych miałby za tą konsolę zapłacić dla samej Forzy, to to właśnie to było główną przyczyną, że się zdecydowałem na klocka. No. Mhm. I, i, I pora to wreszcie przyznać oficjalnie. No, tak? no I w końcu, w końcu, po tylu latach. Nie, ja zawsze nie, szanowałem. Nie, to i, było i ten... do przewidzenia. No. Wiesz co, y, ja w forze, że tak się wyrażę, grałem na YouTubie mniej więcej od drugiej części Motorsporta i to tak obficie. Tylko miałeś chujowego input laga, nie wiesz? No. Dobra, e, nieważne. E, to, Tomaszu, więc co tam słychać u, e, u Asassina nowego? No ale zanim zacznę w ogóle cokolwiek mówić o Asassinie, no, trzeba się no, przyznać dobrze. do jednej rzeczy, że parę odcinków wstecz powiedziałem dużo nieprawdy o Asassinie, aczkolwiek były to nadal moje pierwsze wrażenia i były to prawdziwe wrażenia. E, ogólnie, no, powiedziałem jedną rzecz, że ta gra jest za duża i wtedy to był dla mnie minus. Ale po Red Dead Redemption 2, jak usiadłem sobie na spokojnie do tej gry e, i już wiedziałem, że ta gra naprawdę będzie duża, e, to jest to plus tej gry, że tak powiem. To jest gra ogromna. Ogromna pod względem świata, ogromna pod względem zawartości, ogromna pod względem tego, co tam można robić e, i... Na grupie pisałem, że naprawdę bardzo mi ta gra przypomina Zelda Breath of the Wild i chcecie bądź nie chcecie się ze mną zgodzić, ale naprawdę chyba twórcy grubo się na wzorowali z Zeldą podczas robienia asasyna i jest to na, na, na przykład pod tym względem, że mamy dwa tryby dostępne w tym asasynie, tryb eksploracji i tryb wspomagany, a mówiąc najprościej jest to tryb, albo pokazujemy ci punkt na mapie, do którego masz się udać, robiąc misję, albo posłuchaj, co do ciebie mówimy i radź sobie sam, tak? Więc e, i Zelda na tym polegała, że praktycznie wyłączałeś chat i grałeś sobie w ogromnym świecie i szedłeś tam, gdzie po prostu e, chciałeś i w Asasynie, jak gram sobie na, po, na spokojnie, też mam to wrażenie, tak? Czyli robię główny wątek, robię misję fabularną i mm, mam tak zwany efekt fotografa, czyli Idę i nagle stoję w miejscu i podziwiam obraz tak? No, robię powolutku sobie screeny, robię filmiki. Gra pod względem krajobrazu jest przepiękna, nie? są te góry, wiecie, rzeki, te równiny, no wszystko jest to ładnie zrobione, nie jest to realistyczne, ale jest to stylistyczne, tak, w sensie i jest to ładne, jest to naprawdę ładne, są, są miejsca, gdzie wiecie, gdzie macie pełno, pełno lasów, z kolei macie miejsca, gdzie jest pełno śniegu, jakieś góry, tam kolorystyka jest ogólnie jest taka tak. bardzo, bym rzekł, wakacyjna, mi to ze wszystkich screenów i materiałów, bo bo, bo, bo, leży już u mnie w folii, ale jeszcze nie rozpakowany, eee, strasznie przypominało mi dodatek krew i wino i tusen e, z Xbox'a, jeżeli chodzi o kolory, nie? Że to niebo jest takie, wiesz, takie intensywnie błękitne, że, że, że w ogóle wszystko jest takie pozytywne, są powiedzmy te kolory, nie? Tak, ogólnie no, jeżeli chodzi pod względem tego jak, jak, no bo to akcja się dzieje w Grecji, no. nie byłem nigdy w Grecji, posiłkuję się tym co widziałem w filmach, co, co w, w książkach w internecie można zobaczyć, jest kolorowo, jest wesoło i są momenty gdzie możecie się poczuć jak piraci z Karaibów, a z drugiej strony są momenty gdzie możecie się poczuć jak w Egipcie, nie? więc różnorodność jest ogromna i to jest bardzo duży plus tej gry. Co więcej, jeżeli chodzi o samą strukturę, no to, to macie coś w stylu Black Flaga, czyli macie masę małych, większych wysp rozsianych po mapie, do których podróżujemy po prostu statkiem. I w momencie, kiedy znudzi wam się aktualna lokacja i po prostu znudzicie się, zmęczycie się tym krajobrazem, to siadacie na statek i płyniecie ileś tam kilometrów dalej i macie zupełnie inny klimat. Tak? Więc jeżeli chodzi pod względem grafiki, Naprawdę jest ta gra ładnie zrobiona. Nie jest to, wiecie, majstersztyk, jak był Red Dead Redemption, ale ma swój urok. I tylko jeden minus, jeżeli chodzi o, o Odyseję w stosunku do, do Origins, tak? Bardzo zdowngradowali niektóre takie, powiedzmy sobie, szczegóły. Nie? Na przykład, wiecie, jak Asasyn się wspina po, po skalę, to w Origins mieliście efekt, że odpadających kamyków i kurzu, który leciał z stóp bohatera, a w Odyssey tego nie ma efektu, tak? I gra jest wykastrowana pod względem tych rzeczy, tylko że gdybym nie zobaczył filmiku na YouTubie, kompletnie nie miałbym pojęcia, że takie coś zrobił. A jak myślisz, tak? czy, czego to jest efekt? W sensie, no coś kosztem czegoś, czyli podejrzewam, że coś podkręcili, coś dodali kosztem origina, tak? przecież znaczy znaczy, ogólnie moje zdanie jest takie, że to nie jest to nie jest wypadkowa tego, że, wiesz, że jakoś ta gra lepiej graficznie wygląda, bo powiedzmy sobie poziom grafiki między Origins a Odyssey jest identyczny, tylko Odyssey zyskuje na tym poletku, że właśnie jest ta różnorodność, jeżeli chodzi o krajobraz taki. i, i, no, i to robi duży pustyni, plus, i trochę mniej było drzew i tego wszystkiego, nie? Tak, ale najgłówniejszym chyba powodem moim zdaniem jest to, że po prostu spieszyli się, bo ta gra powstała naprawdę w bardzo szybkim odstępie czasu od Origins i tu po prostu poszli na ilość, nie na jakość, tak? To, to, to, to myślę, że dużo bym się nie pomylił jakbyśmy porozmawiali z twórcami tej gry. Ale no mówię, to, to, to są takie małe drobnostki, które się nie rzucają w oczy i kompletnie o tym nie wiesz, dopóki nikt ci e, nie zwróci na to uwagi. Więc teraz możecie mi śmiało podziękować wszyscy, którzy gracie w Odyssey i nagle zaczniecie te wszystkie małe szczegóły dostrzegać, których nie ma. Jeżeli chodzi o dostrzeganie takich szczegółów, to e, zatrzymam się w jednym miejscu, bo jak już e, wiecie, mapa jest ogromna, świat jest ogromny, jest różnorodny. I tu niestety wyskakuje jeden minus tego wszystkiego. Nie wszystkie lokacje są wykonane na podobnym poziomie. Tak? Tutaj mówię o sytuacji, gdzie wiecie, macie teksturę jakiej, jakiejś góry, która jest naprawdę w niskiej rozdzielczości i to widać się odróżnia. Tu jest inaczej. Tu chodzi mi dokładnie o miasta. Miasta, wioski, jakieś tam lokalizacje, które są główne bądź nie główne ale widać, że miasta zostały wysoka, wykonane na wysokim e, poziomie i naprawdę przyłożyli się do tego masakrycznie. Jest to naprawdę duży, duży poziom, jeżeli chodzi o odzorowanie tego, jak to miasto żyje, bo jest żywe i przepięknie wygląda graficznie. Tylko wsiądziecie na konia i odjedziecie parę, parę metrów od tego miasta, w otwartą przestrzeń i od razu dostrzegacie różnice generowanych losowo lokacji. Wiecie, wiecie o co mi chodzi, nie? Że, że widać, że to już nie zrobił człowiek, nie, nie przysiadł i, i tego nie wrzeźbił, tylko poszedł jakiś program, który, a tu wstawię dwa drzewa, tu jakiś krzak, tu w pierdole, wiecie, jakąś, jakąś wodę i to widać i to odstaje, bo, bo to są dwie różne gry, jak wchodzicie do miasta i widzicie, jak to jest wykonane, a potem jak z tego miasta e, wyjeżdżacie. E, a powiedz mi odnośnie tego, jak powiedziałeś, że miasto żyje. Eee, to czy poza miastem jakieś życie jest zauważalne, tak tak przyrównując choćby do tego Wiedźmina, którego tutaj można przywołać, że tam jednak wiesz spotykaliśmy na ścieżkach jakichś ludzi i gdzieś tam pod wioskami też się różne rzeczy działy niby i, i, i nie było moim zdaniem takiego wrażenia, że, że tam nic się nie dzieje poza y, punktami na mapie, a, a tutaj? Eee, nie, nie, nie, nie, jest, jest kiepsko pod tym względem. Ogólnie yy... W Zeldzie, jak chodziłeś, był pusty świat, ale wszędzie, gdzie, gdzie wlazłeś, wiesz, jakaś góra, jakieś tu ciekawe miejsce, to zawsze byłeś czymś nagradzany, nie? Tutaj z kolei jest to zrobione w sposób w stylu Ubi Game, czyli masz wskaźniki, znaki zapytania i mapę rozcianą kropkami i tylko w tych miejscach coś znajdziesz szczególnego, nie? Wiesz, idziesz sobie do jakiegoś znaku zapytania, wspinasz się na górę, a tam widzisz jakiś tam grobowiec, jakiegoś tam Boga, jakaś tam leży karteczka z liścikiem. Tak, No to w tych miejscach znajdziesz coś ciekawego, jakieś tam ludzi, którzy sobie jakieś tam swoje czynności wykonują, ale oprócz tego świat jest powiedzmy sobie pusty, nawet bardzo pusty bym powiedział i to jeszcze bardziej potęguje to wrażenie, że, że on był proceduralnie generowany, tak to mogę nazwać. Ale jeżeli chodzi o miasta, no to jest to samo, co było w Origins, to jest to samo, co w dwójca dwójce jest, że miasto jest złożone z wielu skryptów, ludzie wykonują swoje codzienne rzeczy, wiesz, ktoś tam napierdala młotkiem w jakąś tam deskę, ktoś tam coś idzie, coś gada, ktoś tam się modli do Boga, wiesz, ktoś tam jakieś kwiatki robi, ktoś dywan. ktoś. No, widać, że, że, że to miasto żyje. Ale za szóstym, piątym razem, jak do tego miasta ponownie przychodzisz, ci ludzie robią kompletnie to samo w tych samych miejscach, nie? Więc jest to, jest to fajnie, fajnie to wygląda, ale widać, że po pewnym czasie, że jest to sztuczne, aczkolwiek to nie przeszkadza kompletnie, jeżeli, jeżeli chodzi o imersję w tej grze, wiesz, nie jest to poziom Red Dead Redemption, nie jest to poziom GTA, ale, ale jest to fajnie zrobione, tak? I teraz tak, jeżeli chodzi o fabułę, nie chcę tu za dużo o fabule mówić, ale ogólnie jest troszeczkę naiwna tak, pod względem tego, jak to było przedstawione w Origins, bo Origins był tak powiedzmy sobie przyziemny, ale kiedy trzeba było, to wprowadzał fajne elementy, wiecie, science fiction tego całego animusa, i te całe grobowce tak fajnie robiły klimat, że jakieś tam nadprzyrodzone rzeczy się pojawiały, jakieś bóstwa i fajnie były to właśnie w, przez te piramidy eksponowane, tak, tak fajnie to się zazębiało, taki fajny klimat był, nie? Tutaj nadal jesteśmy w tym całym animusie, wszystko się fajnie dzieje, w wirtualnej rzeczywistości, ale jakoś to mi nie pasuje do tego całego świata, nie? Bo jest tam taki kult kosmosu. Kto grał, to grał, kto nie grał, to on, ten, ten żadnego spoilera nie wyłapie, i tak naprawdę fabuła się toczy na trzech ścieżkach. Na, na, jedną z tych ścieżek jest właśnie odnalezienie i zabicie wszystkich e, członków kultu kosmosu. Mm, no i tak naprawdę ja się poświęciłem w 100%, żeby to wykonać, bo fabuła główna, jeżeli chodzi o tą główną ścieżkę, żeby e, odszukać, m, powiedzmy sobie, jakieś tam główne, kluczowe postacie, które zdradzą e, nam m, tak naprawdę nasz, nasz cel grania w tą grę, E, nie złapał mnie i no, gram w tą grę pod względem zabijania ludzi, wyszukiwania ich z listy i odnajdywania kropek, więc jeżeli chodzi o fabułę, jak na razie jest bardzo, bardzo, bardzo kiepsko, a mam już około 30 e, godzin w to nabite. E, e, tutaj się napiję, bo mi troszeczkę w gardle zaschło. Ale uważasz, że w ogóle celowanie w ten grecki klimat y, jako settingu to, to, to, był dobry kierunek, bo bardzo dużo się rozmawiało o tym, w jakim, y, jakie powinny być kolejne odsłony, nawet, nawet chyba się pojawiały jakieś wiesz, y, tego typu ankiety i, i, i różne tam badania rynku przez Jubi, przez Oni zresztą już przecież podfruwywali wiesz, po yy, miejsca takie, gdzie się przecież strzela, gdzie, gdzie przecież mamy tam wiek, nie wiem, 17, 18, tak? czy tam 19 nawet, ta Anglia, te Unity i tak dalej, ja nie grałem w tamte części, więc dokładnych dat nie podaję, no ale jakby nie patrzeć, czy, czy, czy Origins, czy Odyssey, to jest zupełnie inny okres czasowy i, i tym samym klimat. No, i, I każda taka edycja wy, wydawana zupełnie wiesz, w nowym świecie się, się rządzi jakimiś swoimi nowymi prawami no, mi osobiście pasuje yy, ten wiesz grecka mitologia i, i ogólnie ta Grecja, zresztą to co powiedziałeś że nie byłeś w Grecji, ja akurat dwie już wyspy zwiedziłem i, i jestem ciekawy czy, czy będę miał trochę wiesz, inny odbiór tego yy, co na miejscu zobaczę a w tej grze ale ale sam setting nie wiem, czy przez, dla, dla, dla wszystkich jest wiesz, uznany, zainteresujący. Wiesz co, dla mnie ten setting nie wnosi niczego super nadzwyczajnego. No, powiedzmy sobie, jak grałem w Origins, to fajny był ten klimat, że no, faraona i, i piramidy znają wszyscy na świecie. tak, Wszyscy mniej więcej wiedzą, jak to wygląda. Wiedzą, jak wyglądają pustynie i tak dalej. Każdy widział wielbłąda, czy to na żywo, czy to to powiedzmy sobie na filmikach i zdjęciach, więc e, bardziej fajnie się mi grało w Origins, jeżeli chodzi o sam, sam setting gry niż w Odyssey, e, bo Odyssey to można, ja traktuję tak jak e, powiedzmy sobie no, taki bardziej rozbudowany Assassin's Creed Black Flag, nie? E, i tak jak na samym początku powiedziałem, że setting jest, raczej, że nie setting, tylko, że krajobrazy są fajne i ten świat fajnie jest przedstawiony, jedna wyspa jest taka, druga wyspa jest taka, no to tylko to mi się podoba, a to, że to jest w Grecji i są ci bogowie Greccy i są te postacie, o których, wiecie, wszyscy tam, powiedzmy sobie mniej więcej w szkołach słyszeli e, Herakles i tak dalej, i tak dalej. A tam no w to... szkołach wszystkich godowor tego nauczył przecież, kurwa, no. No też, no i no, spotkałem Ksenię, tak, wiecie, Ksenię Wojowniczą, księżniczkę i okay, okej, okay. jest to jeden wielki babochłop i no, no super, no, nazywa się Ksenia, wiem, kto to jest i nic nie wnosi. No, jak dla mnie to, czy ta gra się by działa w Egipcie, czy by się działa w jakimś innym okresie historycznym, to kompletnie nie ma na najmniejszego znaczenia, bo to już dawno przestał być Assassin's Creed. tak? To, to jest gra, gra... Przygodowo, to jest przygodowa gra akcji, bo RPG to jeszcze nie jest, chociaż próbują już z tego zrobić małego RPG. chociażby... dowolna gra action RPG z dowolnym bohaterem i przez to się nazywa Assassin's Creed, bo mogą wsadzić kogokolwiek chcą. Gdziekolwiek dokładnie, chcą. Dokładnie, bo to jest, chociażby... To jest mistrzostwo po prostu, wiesz, pomysłu akurat tej, na tą serię. Ale działa ten pomysł, no tutaj działa, nie może powiedzieć o, nic oczywiście, złego. oczywiście, że tak. Bo... Bo tak jak powiedziałeś, obojętnie kogo byś wsadził do tej gry i kazałbyś, byś to, w jaki, co trzeba wiesz, robić, to by działało, nie? No, Wiesz, ja podejrzewam, że i tam się trafi kiedyś, znaczy niby, wiesz, niby początki yy, zakonu były w, Originsu, w Originsie, nie? Zrobione, czyli ciężko im jest się wychylić dalej niż te tam kilka tysięcy lat przed naszą erą. Natomiast, yy, wiesz, to, to, to taka yy, cała seria, wiesz, gryzie tam czasami swój ogon, że i mogliby, wiesz, yy, puścić Primala takiego, nie? Mają jak najbardziej, być... jak najbardziej. I też by to pasowało to, żeby to działało e, Skoro w tylko... Farkraju zadziałało, to i tu by zadziałało. Dokładnie, tak samo jak możesz powiedzieć, że Watch Dogs 2 mógłby się nazywać Watch Assassin's Creed Chicago i tak samo by to działało. Więc tak, to, to... By, to, by, to by poszło, to, tylko że to by była kwestia powiedzmy wiesz tu i teraz, a nie cofamy się w przeszłość tylko tam hakujemy Dokładnie, animusa, no, dokładnie. czyli już wątek, wątek teraźniejszości, który wiesz który też w no, Odysei pojawia się i jest. E, oczywiście znowu zrobili coraz lepszą, unowocześnioną technologię do tego stopnia, że teraz na początku jak włączasz grę możesz sobie wybrać czy grasz e, postacią męską czy damską. Oczywiście, że ja wybrałem damską postać, bo chcę przez 40 godzin patrzeć się na ładny tyłek, a nie na brzydki. Aż też e, to będę robił. No dokładnie i jeżeli chodzi o kolejną rzecz, jaką zmienili w stosunku do Origins i poprzednich Asasynów, to jest to, że dodali ci opcjonalne ścieżki fabularne pod względem, że możesz wybrać sobie coś. Są kluczowe momenty w grze, w których masz opcję wyboru jakiejś, jakiegoś tekstu, coś ala Wiedźminie, ale to jest bardzo ubogie. Można to porównać bardzo do, do gier Stay tak, e, bo zamysł jest taki, że oni ci dają wybór, aczkolwiek finał tej misji, tego wątku, który prowadzisz jest tylko jeden, więc oni tak naprawdę Miby wiedzą co się wydarzyło, ale powiedzmy, że tam możesz sobie ścieżkę dopasować trochę, tak? Dokładnie, możesz sobie troszeczkę pod siebie podciągnąć tą grę i się czujesz taki, o to ja podjąłem tę decyzję i tu też fajny plusik jest, ale powiedzmy sobie, miałem rozmowę z kolegą, który dokonał innego wyboru w tej grze i co powiedzmy sobie bardzo, bardzo takim e, uniosłym momencie, jeżeli chodzi o tą grę i byłem właśnie ciekaw jak oni z tego wybrną, bo ja dokonałem wyboru, który powiedzmy sobie jakby miał grę Telltale to by pokazało mi, że 5% graczy dokonało tego wyboru i byłem ciekaw jak potoczy się ścieżka dalej. No i po rozmowie z kumplem okazało się, że, dobra, powiedzmy tak, bo bez, bez małego objaśnienia, o co chodziło, nie zrozumiecie tego przekazu, ale zachowam spoilery dla siebie, więc tak, musiałem zdobyć przedmiot od pewnej postaci i wręczyć go drugiej postaci, żeby zdobyć ten przedmiot, to po prostu no, musiałem tego gościa zabić, tak? No i ja wybrałem opcję właśnie zabicia najprostszą, idąc, idąc, idąc po trupach zdobyłem ten przedmiot i wręczyłem ten przedmiot tej postaci, która ode mnie go chciała. No i ona podziękowała mi za ten przedmiot i fajnie, wszystko super i nagle się okazało, że, że coś tam się dzieje i musiałem walczyć. tak Kumpel wybrał drugą opcję i okazało się tak, że na sam koniec... Postać była mu wdzięczna i mu ten przedmiot po prostu przekazała, rozumiesz? I on poszedł do tej postaci, która mu dała to zlecenie, przekazał jej ten przedmiot i się zakończyła misja identycznie. Czyli mm, robisz swoją opowieść w tej grze, ale pod żadnym pozorem to nie jest jakoś zmieniające, wiesz, ścieżkę fabularną, ale znaczy... słyszałem, że podobno jest parę zakończenia Sansins więc jeszcze go nie ukończyłem, więc jeszcze o tym nie powiem. Ale dostajesz wybory, e, wybory, co dokonać, co powiedzieć, i możesz być czasem bardziej złośliwy, czasem neutralny, wiesz. No, jest to ciekawy dodatek i się sprawdza, ale no nie jest to pod z żadnym pozorem jakiś erpek z tego teraz się nie stworzy, nie? To mi akurat nie będzie przeszkadzało. Ja co prawda lubię czasami mieć jakiś wybór po to, żeby się poczuć, że, że nie wiem, bardziej kreuję tą postać yy, zgodnie ze swoimi jakimiś wewnętrznymi, nie wiem, naleciałościami, które, które by do takich, a nie innych wyborów yy, mnie naprowadziły, ale nigdy się nie spinam na to, że, żebym chciał poznać bardzo tą drugą ścieżkę. Kompletnie ona mnie przestaje interesować, I, i, i w sumie, jeżeli to i tak prowadzi do tego samego celu, ale, ale mogę troszeczkę troszeczkę zboczyć w lewo, trochę w prawo, to, to w sumie jest to lepsze na pewno niż całkowita liniowość, tak jak w godowłorze, bo, bo tam jednak pomijając wiesz, fantastykę tej gry, to jednak jej liniowość jest niezaprzeczalna nie i bardzo uderzająca. No, ten wybór dodaje taki smaczek do, do, ogólnie do całej tej gry. A jeżeli chodzi o, o to, co się w grze robi, no to się robi nadal to samo, co się robiło w poprzednich Asasynach. Masz misje główne, masz misje poboczne, masz, masz tym razem taki dodatek, masz misje generowane tam e, losowo najbardziej, przeważnie to są misje FedExowe, nie? gdzie nawet zlecające daje ci chyba ma tekst złożony z paru zapętlonych, wiecie, słów i to tak wygląda jakby dwóch Neandertalczyków ze sobą rozmawiało, wiesz, ja misja dla ciebie, ty czas ić nie, ono zrobię misję dzięki bardzo, tu pieniążki, nie, i tak dalej, ale też, też no to jest gra pod podcasty, moim zdaniem, nie? w sensie włączasz podcast, włączasz tą świat, grę, czyszcisz mapę, zabijasz go ludzi, zbierasz jakieś tam przedmioty, wytwarzasz, wytwarzasz stroje itd., itd. i tak dalej i tak dalej dobrze się bawisz, bo ta gra pomimo wszystko, co możecie o niej usłyszeć, że jest zła, głupia i niefajna, to daje masę frajdy, to jest, taka, to jest taki wiecie, no, taki sobotni film przy piwku, nie, nie zobowiązuje was do żadnego jakiegoś większego myślenia o tej grze, ale wiecie, wciskacie guziki, się dobrze bawicie, nie. Jeżeli chodzi o, o, o, tak jak mówiliśmy, o tych wyborach fabularnych, to można też na chwilkę przejść do ekwipunku i, i wiecie, zbroje i bronie. Erpek to to nie jest. Co chwilę będziecie zdobywać nowe przedmioty, więc się nie przywiążecie do jakiegoś tam specjalnego mieczyka czy coś, bo za chwilę dostaniecie 50 razy mocniejszy mieczyk. Więc tak naprawdę do, do, do tego, czym walczycie, też, też się nie przywiążecie na dłużej, bo możecie walczyć krótkimi mieczami, wiecie jakimiś tam spirami, możecie z łuku strzelać i tak dalej, tak dalej. Ale to wszystko było już w Originie co jest nowe i co jest fajne to do, do dali takie umiejętności specjalne, w sensie oczywiście wykop spartiański to jest najpiękniejsza rzecz w tej grze złapałem się już wiele razy, że, że przyciągam przeciwników do jakiejś skarpy czy czegoś, wiecie robię zaciągam ich w zasadzkę i używam tej zdolności kopnięcia sparty i, i patrzę jak postać leci daleko, daleko w dół no to jest tak satysfakcjonujące, że nie mogę się powstrzymać, żeby to robić no i wybór szczególnie tych umiejętności. Kobietą. Dokładnie. No, to jest najfajniejsza rzecz, którą też będziecie cały czas robić. Nie? Założę się, Rafa, jak będziesz w to grał, to będzie pierwsza umiejętność, jaką odblokujesz, i będzie się po prostu no, wykorzystywać aż do zniszczenia tak. materiału. Nie? Ja to wiedziałem od momentu, jak w filmiku zobaczyłem, że to jest. No, to jest wiesz, Będziecie maszować, jak, jak, jak w Tekenie się Edim maszowało, ale będzie, no, będziecie rozgrzeszeni. To nie jest nic złego. To, to, to się aż prosi o to, żeby robić. nie? no i te umiejętności, powiem wam, są ciekawe, fajne, no, nie jest ta walka już, wiecie, taka, taka hmm, tandetna, w sensie klikacie dwa guziki, unik, dwa guziki, unik i koniec, tylko już tutaj macie strategię, niektórzy mają tarcze możecie, niektórzy mają tarcze niektórzy mają mocne ataki, niektórzy mają szybsze ataki i musicie modyfikować swoją taktykę, nie, więc z jednej strony walka jest powtarzalna, ale wchodzą w to różne modyfikatory, które, no, po prostu całą rozgrywkę i, i, i fajnie się przy tym bawimy. Czyszczenie fortec wraca, jest tak samo jak w Origins wykonywanie, szukanie wiecie, jakichś tam w jakiś ukrytych skarbów, to wszystko wraca. Orzełek jest, tak jakby w poprzedniej części, czyli żywy dron działa i się fajnie sprawuje. No i powiedzmy sobie, no pomimo tego, jaka ta gra jest ogromna, to powolutku wydaje mi się, że już wyczerpuje temat ale też jest wiele rzeczy, o których w ogóle nie powiedziałem, ale nie ze względu o tym, że nie pamiętam, czy, czy, czy powiedzmy sobie, no nie użyłem tego, tylko... To są zbędne rzeczy, na przykład wiecie, macie ten swój statek, nie? I e, rodem z Metal Solid 5 możecie sobie na wyspach werbować e, pod przymusem załogę, nie? Na przykład wiesz, wyjdziesz i patrzysz, że jest jakiś gościu na 20 poziomie, no to go wywerbujesz do swojej, do swojej ekipy i on ci da do twojego statku, powiedzmy sobie, 5% odporności od odstrzałów e, z ogniem, nie? E, powiedzmy sobie raz to zrobiłem, bo tutorial mnie o to prosił, ale potem już ani razu nigdy nawet o tym nie pomyślałem, żeby to robić i cieszę się z tego względu, że gra pozwala na takie rzeczy nie? że daje ci fajne mechaniki, fajne narzędzia, z których ty możesz korzystać ale nie kara cię pod żadnym względem jeżeli nie będziesz ich używać ale jest jedna rzecz, która mnie po prostu irytuje ogromnie która się wiąże z systemem misji, który był w Origins i tak samo wraca tutaj Czyli są poziomowane te misje, tak? Czyli jak macie 20 poziom, a misja jest na 25 poziomie, no to możecie mieć problemy, żeby ją ukończyć. I tu jest ten problem, że jak zaczniecie misję, no to już raczej jej anulować nie możecie i będziecie się do ustalanej śmierci męczyć, żeby po prostu przejść ją, tak? E, tutaj zrobili coś innego. Tutaj zrobili takie coś, że mm, pomiędzy główną misją musisz porobić misje poboczne, żeby sobie podbudować poziom, żeby pociągnąć kolejną misję fabularną, nie? I to jest po prostu grind. Nie grindy... można się skupić tylko na głównym wątku, żeby przefrunąć przez tą grę w 40 godzin. Słyszałem takie plotki, że podobno tak można. Aczkolwiek ja to... się skupiłem na głównym wątku i mi gra nie dała tej możliwości. W pewnym momencie powiedziałem mi stop kolego, teraz musisz popierdalać po mapie i troszeczkę tych wskaźników podkrywać, bo dalej się nie pobawimy. Nie? I mnie to strasznie no to, zirytowało. To, to, to taki znak szczególny na asesjny. Wiem, że ostatnio Mafia 3 była za to objeżdżana, że było dużo ale śmieci po drodze. Ale to nie jest znak Black Ta Flag, który też znasz go doskonale. Ja powiedzmy od, nie wiem, jednej trzeciej gry stwierdziłem, że nie chce mi się czyścić mapy i, i leciałem głównym wątkiem i go dofrunąłem do końca i bez żadnych problemów. No tak, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. D dobra, Tomku, to w takim razie poprzedni assassin nie był w ten sam sposób, że i tak dobrze, może nie zrobili tak jak mówisz, ale suma summarum i tak trzeba było to robić? czy znaczy, trzeba było to robić, tylko że tam był, tam był poziom postaci taki, jaki był. Tak? Czyli jak miałeś obszar ludzi na poziomie od 5 do 10 poziomu, to oni przez całą grę tam byli. Czyli po 10-20 godzinach gry, jak ty wraca, wracałeś do tego obszaru, to się czułeś jak po prostu nieśmiertelny bóg. Tak? Tutaj w Origins, przepraszam, w Odyssey jest zastosowane skalowanie się przeciwników do Twojego poziomu. I to no, gdy okay. wracasz na pierwszą na... plażę, te kraby są na 30 poziomie. Tak, i w ogóle Dokładnie. są jakieś większe i w ogóle jakieś dziwne. Dokładnie i to z połączeniem grindu powoduje uczucie, że wy macie już 30 godzinę na liczniku, czy tam 40 godzinę na liczniku gry, a wy nadal napierdalacie cały czas z tymi samymi postaci, postaciami w ten sam sposób i nie czujecie progresu. Nie? Wy cały czas jesteście na granicy. masz takie uczucie, granicy. że cały czas jesteś pizdą w tej grze? Tak, po części. <laughs> jesteś, no, no, najprościej to powiedzieć. No, to, to, to jest to uczucie, że uczysz się grać w tą grę. Dostajesz nowe, nowe skille, które ci pomagają po prostu przechodzić szybciej walki, dają ci różne możliwości podczas tej walki, ale nadal, jeżeli masz chwilę nieuwagi, chwilę się po prostu poczujesz lepszy, to dostajesz po dupie i wracasz od nowa do powtarzania jakiejś tam walki czy misji. Tak? I to strasznie denerwuje, bo tak jak mówię, jeżeli nie podciągniecie poziomu postaci do poziomu misji przez grań, to nie dość, że jest scaling, jest skalowanie levelu postaci w górę, nie dość, że wy cały czas musicie umieć na, na baczność się podczas walki, tak jak jeszcze się połasicie na to dobra, dam radę, bo już umiem grać w tą grę grę 20-30 godzin i pójdziecie na misję, która jest wyższa od waszego poziomu o parę, e, po prostu jest na czerwono, tak? a wy powiecie dobra, hej, idę, a co tam, a chuj, przygodę, nie? to dostanie się tak po dupie, że się odechciewa czasem grać, nie? A same no misje i też się... są, same misje, no bo one stanowią pewnie wciąż jednak dużą część tej gry, to, to też są skalowane w górę, no bo w dół powiedziałeś, że mają blokadę, ale, i że nie doskoczysz do nich, ale w górę możesz przegonić poziom? Znaczy nie, nie, nie, nie powiedziałem, że... w wieśku było tak, że jak przegoniłeś poziom, to potem robiłeś misję z... Poziomem wiesz które któremu się zabiera y, Lizaka i, i dostawałeś za niej jeden punkt doświadczenia na przykład, nie? Tak, no tutaj jest identycznie. Nie? Masz, jak masz misję na poziomie tam 18, no to wchodzisz w tych gości jak w masło. Nie? Jak czyli, ty masz tam 30, czyli pod kątem nie? W misji się, misje się w górę nie skalują, ale y, może być super poważna misja z mega zabijakami, których wejdziesz jak w masło, ale byle, byle żul pod sklepem cię po prostu sklepie, tak. bo on już jest wyskalowany do twojego poziomu. Dokładnie. Tak no to, to wygląda to i no i to psuje ci psuje ci wrażenie tego, że ty się rozwijasz podczas gry twoją postacią, nie? No to co się rozwija to po prostu tak jak oni zaplanowali, no inaczej będzie Dokładnie. No, nie ma czegoś takiego, wiesz, że sobie, sobie troszeczkę pofarmisz na jakiejś wyspie doświadczenie, nie? Tam podciągniesz wszystkie umiejętności, nowe skile dostaniesz i zaczniesz misję po prostu One Punch Man, nie? że wchodzisz, klikasz i wszyscy giną tylko będzie, że tą grę przechodził tak, jak twórcy sobie to wymyślili pod względem trudności, poziomu trudności, nie? że to, to, to w tym miejscu będzie wyzwanie, bo walczysz z kluczową postacią, która powiedzmy jest tam właśnie e, tym członkiem kultu kosmosu nie? i on jest madafaka i ty musisz się poczuć, że on jest madafaka, mimo, że ty przegrałeś już 40 godzin, masz odblokowane, kurwa, całe drzewko umiejętności, to i tak jak będzie chciał, to ci wpierdol rozpuścić, czy chcesz, czy nie. Dobra. to jest chyba jeden największy minus z mojej strony, jaki mogę powiedzieć o systemie walki, który daje naprawdę się odczuć nie? ja mam pytanie no. o, o chyba jeszcze najważniejszą rzecz w systemie walki e, czyli o element e, cichobójstwa, skrytobójstwa, skradania i, i tego typu rzeczy, e, na ile ono to w ogóle wiesz, jest ważne i występuje i jesteś do niego zmuszany i jest rozwinięte względem ogółu powiedzmy napierdalania no Assassin's Creed przestał być już asasynem podczas poprzedniej odsłony w Egipcie i tak jak ja powiedziałem kiedyś na odcinku, że to jest rewelacyjna gra, ale chujowy asasyn, tak tutaj mogę powiedzieć mniej więcej to samo, mianowicie no, nadal możesz się skradać, nadal możesz zabijać po cichu z ukrycia. Wiąże się to z tym, że jak zajdziesz postać od tyłu, yy, przeciwnika od tyłu, no to po prostu zadajesz mu 250% obrażeń niż jakbyś zaczął z nim walczyć. Nie? Czyli masz takiego handikapa na starcie walki. Nie? Jak tam czyścisz jakieś miejscówki, to jak z wszystkich po cichu wyrżniesz, no to super, nie? bo po prostu ominęła cię ta żmudna walka ale nie jest to jakiś główny główny punkt nie, nie ma misji skradankowych nie? nie ma misji wiesz takich jak było w Assassin's Creed, że musisz kogoś śledzić i tak dalej i tak dalej, albo ja jeszcze do nich nie doszedłem i to jest plus i to jest plus, no bo mechanika starych asasynów już troszeczkę się przedawniła i to już to raczej już by się teraz tutaj nie, nie sprawiało. Nie no dobra, ale, ale misje jest jakieś tam skradankowe one były w porządku I, i tak i nie, i tak i nie wiesz, no, tutaj, jeżeli chcesz się zakraść, to, to masz możliwość, to masz możliwość. To jest jak Metergis Solid Piątka, tak? Możesz po cichu akcję roz, zrobić, ale jak wiesz, główno w Panie Wiatrak, no to masz narzędzia, żeby, żeby się pobawić, wiesz, troszeczkę głośniej. I tu jest tak samo, nie? Ja każdą misję, jaką zaczynam robić jakiś, wiesz... Yy wiecie, jakieś są, są bazy, jakieś tam zamki, jakieś posterunki przeciwniku no to zawsze zaczynam w ten sam sposób. Biorę orła, wypuszczam, oznaczam sobie wszystkich dookoła, oznaczam kluczowe pozycje, oznaczam skarby, oznaczam, wiecie, ten system, który powoduje, że oni ostrzegają, że coś się dzieje i przychodzą posiłki, taką wiesz, ognisko, co było też w Origins, mogą rozpalić. No i wtedy zaczynam, staram się po cichu wejść do, do, do, do środka, zabić Ilu mi się uda bez wykrycia, a jak mnie wykryją, no to już idzie, idziemy w walkę. Tak? I przeważnie jak się rozpoczyna walka w takim zamku czy tam w jakiejś tam wartowni, to w wpierdziel, no bo nagle koło mnie jest 20 postaci, wiecie, jak w Shadow of Mordor czy tam innej takiej grze, no to, to gra bonusuje ciche podejście do, do, do misji, nie? Ale nie jest to już asasyn nawet pod tym względem, że w poprzednich asasynach częściej się chodziło na dachach niż na ziemi. To, to, to, to było fajne, to sprawiało Friday i, i mechanicznie też działało, bo mieliście mega przewagę nad, nad przeciwnikami, bo rzadko kto kiedy spoglądał w górę na dach nie? E, w tych dwóch asasynach Origins i Odyssey. No na dachach nie dość, że jest nieciekawie, bo jest brzydko, fajniej się chodzi po ziemi, bo po prostu wykonanie miasteczek i tych wszystkich wiosek jest no, jest petarda, jest ślicznie jeszcze, jak wiecie, tam warunki pogodowe wchodzą, jakieś tam wiesz wschody, zachody, słońca, jakaś mgła, jakieś efekty cząsteczkowe, pyły i tak dalej, no to naprawdę śliczna jest ta gra, to aż się nie chce po tych dachach chodzić, mimo że też macie ten plus, że nikt was aż tak szybko nie dostrzeże, bo już w tej części i wszyscy się potrafią wspiąć na dachy i, i powiedzmy dostrzegać was z dachu, więc no tak jak podtrzymuję moje zdanie, to nie jest już Assassin's Creed, to jest gra przygotowa tak jak Rafał powiedział, nie wiesz Okej okay. Tomasz, ja mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj gdzieś tam czytałem, że gra się bardzo wolno rozkręca, czy gra się bardzo wolno rozkręca? że strasznie, e, strasznie się wolno może być taka opcja, że grasz parę godzin w tą grę i, i sobie twierdzisz, nie, nie no kurwa, chujowa jest ta gra że ciężko jest w nią wejść, tak żeby gdzieś tam znaczy, ciężko wejść, żeby nie się nie fajnie jest. w nią grało bo, bo od, praktycznie od pa pierwszych paru minut masz e, otwarte, w momencie kiedy zdobywasz statek który możesz płynąć gdzie chcesz, no to to jest powiedzmy sobie, nie wiem, druga, trzecia godzina zabawy, no to nie jest aż takie przegięte. Ale jak ci, co słuchali poprzednie odcinki, słyszeli właśnie to, że, że gra jest bardzo, bardzo powolne tempo ma, jeżeli chodzi o odsłanianie e, fabuły, odsłanianie całego świata, no to jest powolne i to od tego mogą się ludzie odbić, bo tam się nic nie dzieje. Jak sobie nie zorganizujecie zabawy, to główne misje nie są aż tak, e, tak nie ma tego polotu w tych misjach, żeby was Trzymało, i żebyście myśleli, kurde, co w następnej misji będzie, muszę szybko wykonać, wiecie, ja, ja się spotkałem, ja, ja się łapię na tym, że odpalam sobie tą grę wieczorkiem, mam dwie godziny nagranie, włączam asasyna, włączam sobie podcasty i po prostu chodzę jak w Zeldzie, Tu pójdę na górę, zobaczę, o, tam dalej jest jakieś świątynia. No to idę do tej świątyni, o, to jakiś gościu mi daje misję. Co ta misja ma nie wiem. Zaznaczam to misję idę, a muszę ich zabić. No to ich pozabijam, wracam dostaję tej pieniążki, super. I, i i gram w tą grę, po prostu gram. Główny wątek jest, jest ciężki do określenia, czy jest fajny, czy nie jest fajny, bez spoilerów, ale powiem wam, że jestem na 30 godzinie około grania i dopiero coś zaczęło się dziać. Nie? Więc to z tego typu gra. Poboczne misje są różne, od śmiesznych po, po fajne, po lepsze, ale jest bardzo mało Fedexu, bardziej wzorowali się, wiecie, na wieśku i, i bardzo dobrze, że się na tym wzorowali. Każda poboczna misja ma jakąś tam małą minię otoczkę fabularną, nie? Że, że, że, że coś tam jest do zrobienia, coś tam się działo, wiemy kto, co od nas wymaga. No i chyba najfajniejsza rzecz, jaką, jaka jest, już nie pamiętam, jak to było w Origins, ale w Odyssey, jeżeli chodzi o wspinanie się na najwyższy punkt żeby zsynchronizować sobie swoim orzełkiem okolice i wiecie od, od, od, odkryć wam wskaźniki na mapie już nie pamiętam kto był w Origins ale w Odyssey to do tego nie służy w Odyssey służy to do tego żeby sobie stworzyć punkt szybkiej podróży po prostu tak. i tak jak na początku nie chciałem z tego korzystać bo ogólnie w grach nie korzystam z systemu Fast Travela wiecie to tutaj jak już byłem na którejś tam z kolei wyspie i, i misje są rozsiane po całej mapie, żeby zmusić Cię po prostu do pływania tym statkiem od jednej do drugiej wyspy, tak w pewnym momencie powiedziałem Pierdole, to i zacząłem stosować metodę fast-travela i, i to działa, więc jeżeli chodzi o odkrywanie, synchronizację tych najwyższych punktów, to będziecie to robić chociażby z tego, żeby sobie po prostu odblokować punkty szybkiego dostępu do mapy, żeby nie tracić czasu na tej podróży, tylko od razu wskakiwać do miejsca, gdzie jest misja. Eee, a jeszcze a propos misji, taki minus mogę powiedzieć, że strasznie jest toporny ten system. Wykonacie misję z głównego wątku fabularnego i macie możliwość zahaczenia kolejnej misji z, tego, z tej osi, tak? z, tego, z tego wątku przez przytrzymanie jednego guzika. No i okej, okay, jest wszystko fajnie. Ale jeżeli chcecie po prostu robić różne misje, to musicie wciskać guzik od włączenia mapy, potem przechodzicie do zakładki zadania, potem przechodzicie do zakładki z konkretnym zadaniem, klikacie go i dopiero go robicie. Jak skończycie go robić i to było tylko jedno zadanie, na przykład poboczne, no to musicie całą procedurę zrobić od nowa, czyli wchodzicie w zakładkę, wybieracie misję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak robicie parę pobocznych misji pod rząd, no to naprawdę może to zacząć irytować i w Just Cause 4 Spotkałem się z super systemem. E, mianowicie, jeżeli klikacie gałkę, jest, jeżeli, powiedzmy tak, jeżeli jesteście na jakiejś wyspie, zrobiliście jakieś zadanie, e, klikacie gałkę, i w lewym górnym rogu pokazują się Wam najbliższe misje w okolicy, jakie możecie e, zaznaczyć r elkami sobie przesuwacie tą misję i potwierdzacie i ona automatycznie się uruchamia. Jakby ten system zastosowali w Assassin's Creed Odyssey, to byłby strzał w dziesiątkę, tak? A, a tak, no to musimy chodzić po menu jak, jak jakieś ciałki i po prostu zaznaczać co chcecie, żeby włączyć i to robić. Dobra, e, Tomaszu, myślę, myślę... Chcesz coś jeszcze dodać, czy będziemy pomału cię... Ja ostatnie pytanie Ogólnie... zadaję, bo zjebałeś, no, no. zjechałeś tego asasyna tak, że, że, że aż go zaraz do mikrofali mam ochotę włożyć, ale rozumiem, że polecasz i jest zajebisty. Tak, tak. to Słuchajcie, no słuchajcie to jest gra no nie, no, ma wady, bieda, która... która... Nie, no, no, no ja rozumiem, chciałeś uprzedzić o wszystkim, tak? Ale jest tak. zajebisty, bo my rozmawialiśmy o tym, że jest zajebisty. Tak, to nie jest rewelacja, to nie jest, wiecie, gra 10 na 10, to nie jest 9 na 10, to jest takie solidnie wykonane 7,5, 7 na 10. Dla kogoś, kto lubi e, tego typu gry, a wiem, że Rafał, na przykład, lubisz Watch i dobrze się bawiłeś w Watch e, to tu się też będziesz dobrze bawić. Ludzie, którzy wiedzą, do czego wchodzą, będą się naprawdę bardzo dobrze bawić, ale część tych ludzi też może się odbić, tak jak ja się odbiłem przy pierwszym podejściu do tej gry. E, Ci, co nie grali w Origins i to będzie ich pierwszy Assassin od wielu, wielu lat, będą po prostu zachwyceni. Będą po prostu nie będą wierzyli oczom, co oni zrobili z tej marki, a ludzie, którzy grali w Origins będą traktować tą część jako powiedzmy sobie jakieś DLC, jako, jako jakiś tam expansion pack. Tak? Jest jeszcze jedna mechanika, która już była w Originsach i tutaj ją troszeczkę rozwinęli, czyli tak zwany ten system Nemesis, tak? czyli najemnicy. Polega to, na tym, na tym, na ta, polega to w ten sposób, że kiedy dokonacie jakiegoś przestępstwa w mieście, czy tam gdzieś w świecie, czyli czytaj to, że ukradniesz komuś, kurwa z garnka jakiś groch i on pójdzie to zgłosić to na waszą głowę zostaje wyznaczona nagroda i wtedy, po tą nagrodę przyjdą najemnicy. Jak będziecie eliminować najemnika, który po was przyjdzie, żeby was zgładzić, no to rodem z GTA będą wam po prostu wzrastać gwiazdki, tak? I po prostu będzie wam więcej, więcej najemników, czy ta policja będzie was ścigać, tak? I teraz tak, ten system ma całe drugie dno, czyli możecie wchodzić w zakładkę najemników i czytać całą biografię każdego poszczególnego najemnika, tak? No to jest w stylu właśnie jak było w Władcach Pierścieni z tego Shadow of Mordor, tak? Ten system się troszeczkę wzięli i go troszeczkę uprościli. E, tylko ten system ma jeden mały problem, bo tak naprawdę jak nie, nie zagłębicie się w tą zakładkę, nie zaczniecie czytać, kto ma jaki, jaki, jaki tam powiedzmy słaby minus, jakiś jakiś słaby punkt, to tak naprawdę to co jakiś czas po prostu gra wam nasyła utrudzajkę, którą jak zabijecie, to wyskoczy z niego jakiś fajny przedmiot i tyle, i koniec, kropka. Nie? To, jest, to jest takie utrudnienie wrzucone, nic nie, nie wnoszące w tej grze. Tak, no, tak jak na przykład. No, po prostu. No. Dokładnie, no, no lootbox taki, którego najpierw musicie zabić, po prostu, żeby go otworzyć. No a z drugiej strony jak już wejdziecie w ten cały system no to się okazuje, że, że każdy z najemników ma swoją historię e, ma swój sprzęt, ma swoje plusy, i minusy, a co lepiej e, wiecie na mapie, kto wyznaczył za was głow za, za waszą głowę nagrodę i możecie po prostu zamiast walczyć z tym najemnikiem, możecie powędrować do tego jego mościa i go po prostu zabić, jak go zabijecie no to nie będzie, e, nie będzie tej osoby która zgłosiła przestępstwo i po prostu będziecie czyści, tak? Z drugiej strony możecie też... E, Nagrody za waszą głowę po prostu spłacić. Tak, wejdziecie na menu mapy, wciśnięcie jeden guzik i cały system po problemie, nie? Cała sprawa po problemie i ten system ma ten problem po prostu, że no, to jest taka utrudzajka, nic więcej. Ona nic nie wnosi, bez tego asasyn by się nie zmienił, z tym też się nie zmienia, tak? No, I dużo rzeczy jest po prostu w tej grze takich, że są, a nie musiały być, ale jak są, no to się nic nie zmienia, ale jak ich nie ma, no to też się nic nie zmienia, tak? Więc... Podsumowując ogólnie całego Assassin's Creed Odyssey, on jest teraz w rewelacyjnej cenie. Za, za około 109-129 zł w sklepach. I za tą cenę, jak nie macie w co grać, Rafał już kupił, Ty, Krystyna, jak nie grałeś, no to też sobie włącz, bo to jest naprawdę fajna gra w tym okresie, gdzie, gdzie, gdzie mamy ten okres, gdzie nic nie wychodzi nowego po prostu. I tak jak mówiłem, ta gra ma masę błędów, ma masę minusów, nie dociągnięć ale ogólnie gra się w tą grę bardzo zajebiście. Mhm. Eee, dobra. Eee, słuchajcie, ja chcę jeszcze powiedzieć na zakończenie Tomaszu, jeśli mogę, oczywiście, że mogę, e, powiedzieć dwie rzeczy. E, pierwsza rzecz to jest taka, że widziałem taki plus, ale, ale to, to, to, to taka osobista sprawa. Ja widziałem taki plus e, tego asesina, że gra jest na kilkadziesiąt godzin. Ja osobiście wziąłbym to na minus, tak? Ale, ale jest to dosyć długa gra, więc więc jako plus. I słuchajcie, dru, druga rzecz, to właśnie miałem powiedzieć o tej grze. O, miałem o tej grze powiedzieć w zajebistej cenie. Otóż, mm, słuchajcie, na morele.net Assassin jest w pudełku na PS4 za 100 zł. Dokładnie za 99 zł. Jest tam też wersja na Xbox One. Eee, która kosztuje 119 zł, ale jeżeli macie czwórkę, to macie nowego assassina za stówkę na morele.net. Eee, normalnie właśnie jestem teraz i to wszystko działa. Mają promocję minus 27% na assassina, więc to nasz końców ogrodnika. Tą grę też dopiszę do listy i po prostu jak jesteście zainteresowani to sobie weźcie, bo jak słyszycie Tomek podał cenę 129, a tu macie za stówkę dobra. Ogólnie jakbyśmy e... dzisiaj wyniki sprzedaży, to byśmy się dowiedzieli jak ta gra się sprzedawała, jak na jakim miejscu jest, bo ona bardzo Ale... źle trafiła albo się odważyła źle trafić przed Red Dead Redemption 2, nie? Gdzie większość spieprzała z tego okresu tak Assassin's Creed miesiąc czy tam parę, no nie wiem, dwa tygodnie przed po prostu wyszedł sobie na rynek i hej, grajcie, nie? no zły okres, ale no trochę na te życzenie. Oni wiedzieli kiedy Red Dead się pojawił. Ale wydaje mi się, że Assassin's się pojawił przed Red Deadem. No tak, mówię właśnie, że przed Red Deadem. Ale on się trochę tam też sprzedał. Było to gdzieś w tych archiwalnych. Było, Nie ma co gdybać, wiecie, to i tak zawsze tam szybko Yubi sprzedaje w ciągu roku i po roku już jest, wiecie. Zresztą... Słuchajcie, no nie oszukujmy się, ale Assassins ma swoich fanów, takich fanów, że co by się nie działo, to biorą następną część. Eee, chyba nawet takim fanem jest moja dziewczyna, która po prostu lubi tą serię, będzie grała. Znaczy, ja wam powiem tak, że jak, jak, jak teraz, już jest zapowiedziany kolejny ten asasyn, już nie pamiętam jak on tam się nazywa, jakąś dziwną nazwą ma kompletnie e, i powiem wam tak, że ja o, o tym nic nie będę czytać, nie będę oglądać żadnych gameplayi, zobaczę tylko gdzie to się dzieje i też prędzej czy później w ciemno wezmę, bo Ubisoft już, wypro... wy... już sobie taką formułę na gry zrobił, nie? Czy to Far Cry, czy to powiedzmy sobie te Watch Dogs, czy Assassin, czy teraz z The Division. Ee, Ubi The Game to jest dobre określenie, bo wiecie, co się można spodziewać i ja na kolejny Assassin's Creed też się połaszę, no bo podoba mi się ten styl gry, podoba mi się ta mechanika, dobrze mi się w to gra. To jest gra idealna pod podcasty, ale jak się skupicie na grze i na fabule, też też nie jest źle, nie? Nie jest to nadal Wiedźmin 3, nie jest to Zelda, nigdy, gry, nigdy ta gra tymi grami nie będzie, ale też chyba widzę, że ona wcale się tym nie chce stać i tworzy taką własną tożsamość, tak? To nie są już te stare asaseny, co były kiedyś. To już jest taka... Nowa, nowa droga, w którą, w którą idą z tą odsłoną, z tą serią i naprawdę największy ból, jaki jest w tej grze z mojej strony jest to, że on się nadal nazywa Assassin's Creed. Oni powinni naprawdę zrobić taką poboczną serię w tym stylu, nazwać ją jakoś inaczej i, i, i nic się nie zmieni w tym, tak? No, jedyne, jedyne, co od, odrzucać może od tej gry, że to jest ten Assassin's Creed i, i zatwardzali fani Assassina, wejdą w tą grę i powiedzą, kurwa, co oni zrobili z tym, nie? Atach, no, no. mówię wam, naprawdę porządnie zrobiona gra warto, warto ograć, jeżeli nie graliście no, ja jestem ciekaw e, jestem ciekaw jak Rafał o tym powie ale sądzę, że będzie miał naprawdę podobne zdanie do mnie no. Mhm. No. ja myślę, że Rafa powie dopiero za pół roku, ponieważ ma nową konsolę i nowe gry, szczególnie Forze e, no dobra, więc e, słuchajcie, no to co, no to będziemy pomału kończyć odcinek, więc e, dziękujemy Tomaszu Odyssey wydaje się dosyć ciekawy. Słuchajcie, no i myślę, że będziemy pomału kończyć nasz odcinek. I słuchajcie, standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki, tam... W sumie tylko wrzucamy odcinki, ale e, czasami coś tam komentujemy, e, poza tym oczywiście jesteśmy na YouTubie, więc chodźcie do naszego YouTuba, coraz więcej tych subskrypcji jest, ale ja w sumie wrzucam wam tylko tak, że, że dla tych co są leniwi, żeby po prostu sobie tam wchodzili e, i sobie słuchali to bez problemu wszędzie. A poza tym oczywiście aplikacje podcastowe. Jesteśmy na każdej aplikacji, więc sobie ściągajcie nas łącznie ze Spotify'em, możecie sobie odsłuchiwać nas tak jak chcecie. No i, no i oczywiście Facebook, strona facebookowa i nasza grupa. Jak słyszeliście, już mamy 50 osób po tym jak Rafał napisał ostatnio, że jest już nas 50, to akurat parę osób odeszło. Nie? No, no, no cóż, no, tak to działa. Ale, ale idzie, prężnie się rozwija i, i no i idziemy w sumie pewną parą. No i oczywiście słuchajcie, słuchajcie najlepszego radia, jakie jest w Polsce, czyli Black Widow Radio. Tam mamy swoją audycję i tam sobie Eee, tam, tam po prostu możecie nasłuchać. Eee, ja, ja tylko ja chciałem powiedzieć, że użytkownik, którym e, który, do, do tego wiarałem miałem e, ogarnąć to, tą grę to jest Daniel e, i pozdrawiam Daniela. E, sorry, że zapomniałem imienia, ale, ale po prostu... Wszystko na biegu dzisiaj. Więc słuchajcie, więc kończymy na 127 odcinek. Mam nadzieję, że było miło. Kolejny będzie na pewno dużo wcześniej. Nie będzie to tam w piątek, sobota, tylko wcześniej. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku był ze mną. Tomasz Zawadzki? Dzięki za uwagę i, i mam nadzieję, że jakieś komentarze się pojawią odnośnie tej gry, bo z chęcią jeszcze porozmawiam na grupie o Assassin's Creed Odyssey, więc jak macie jakieś przemyślenia śmiało, piszcie na pewno będę odpisywać i będziemy rozmawiać. Dzięki, jej. E, był z nami Rafał Domyski. Również, dziękuję wszystkim. Okej, okay. i za pierwszym mikrofonem byłem ja, czyli Christian Kender, a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, pewnie za półtora, więc e, dziękuję drodzy słuchacze, e, trzymajcie się. Cześć.